Jestem Fantasma podcast w grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 396. Ja nazywam się Damian Parucheka-Dachman. I ze mną jest jedyny, niezastąpiony, niespełniony malarz, ale za to fantastyczny mąż, ojciec i koloryzator figurek 28 mm. Juliusz Kączowski. I Polak. Zapomniałeś powiedzieć. I wspaniały Polak z krwi kości, z kości. Dokładnie. Krwi. Czy obchodziłeś się Dzień Chłopaka? Yy, twoja no, twoja żona obchodziła od... z koleżankami, tak? Tak, natomiast zaczynasz od skomplikowanego pytania bo, m, takiego trudnego mm -hmm. wiesz co, coś tam dowiedziałem się, że coś tam na pewno jakaś nagroda mnie nie minie, natomiast to nie będzie dzisiaj to znaczy wiesz co, ja sprawdziłem na Wikipedii i niestety smutna wiadomość jest taka, że to jest dzień chłopaka, ale nastoletniego więc nas w sumie nie obejmuje zdzisz no, jest... się jakby się no, okazało, wiem, no. że, że ta historia właśnie zakończyłaby się nie happy endem. Znaczy wiesz, mi się wydaje, że jednak jakby nie patrzeć, jesteśmy chłopakami. No z krwi kości, Polakami, patriotami. No dokładnie. Chciałem ci powiedzieć, że powinieneś zacząć ten podcast od tego błędu, co ci się przydarzyło. Mnie się przydarzył jakiś błąd? Jak, jakaś errata? Tak. No, tak. szybko. no to szybko. I myślę, robimy. że powinieneś właśnie zacząć od tego. To chciałem przeprosić za błąd, powinieneś, który powinienem. Powinieneś, powinieneś a... zacząć, powinieneś zacząć, wiesz, więcej takich, pokazywać taką ludzką twarz. Bo ty tak później te wszystkie podcasty... Nazywanie twarzy w radiu jest... Po prostu z brzyt... Nie, tniesz po prostu te podcasty z brzytwą w taki sposób, że przeciętny Kowalski myśli, no kurde, no to jest e. jakiś perfekcjonizm. A, jest A prawda nieumilny. jest taka, że to jest nasze czwarte podejście do nagrywania. Aha, <laughs> nie, no to trochę przekoloryzowałem, ale no, i tak pewnie to nie, tniesz. Nie, nie, nie, Juliuszu, bo, bo ty akurat nie zauważyłeś tego, ale to była ta moja ludzka twarz. Tylko, no wiesz jak to jest, na falach Heteru nie zawsze wszystko widać, ale jak ktoś ma taką wyobraźnię, to niech sobie wyobrazi. Nos, oczy, usta. Yy, nos, powiedzmy, na środku, nie? I wtedy to wychodzi ludzka twarz, bo jakbyś na przykład miał yy, noża gdzieś na policzkach albo za uszami, to wtedy to nie jest ludzka twarz, tylko na przykład z jakiegoś obcego ze Star Treka, nie? To tak to mniej więcej wygląda. No niech ci będzie. Skoro tak pytasz o Star Treka, to czy widziałeś ten serial nowy? Star Trek Discovery? Nie. Bo ja widziałem, bo to... Dwa Mówiąc cię... szczerze, zupełnie nie zamierzam. Bo jesteś no Polakiem, patriotą. Nie, nie dlatego. Jakby nie zamierzam dlatego, że jakby... Chyba kiedyś, wiesz, nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Star Treka, natomiast pamiętam, że jakiś czas temu dzięki, znaczy dzięki w zasadzie za sprawą Netflixa zacząłem oglądać te stare odcinki. W sumie nie wiedziałem, które oglądać, czy te bardziej stare, takie, które w ogóle chyba nigdy w telewizji polskiej nie były nadawane, czy te takie stare, wiesz, te stare, stare, z, tak. które już były, a później były jeszcze takie starsze, znaczy w sumie młodsze, ale już one też były, i tam już wtedy no, no. była trochę inna obsada i tak dalej, yeah, Enterprise. ale stwierdziłem nawet, nawet powiem ci szczerze, że stwierdziłem yy, tylko tych odcinków było tyle, że musiałbym po prostu siedzieć i to oglądać że te stare odcinki, te stare, stare, nie czekaj, jak to się nazywało? Star Trek The Original Series Star Trek The Next Generation Star Trek Voyager, Star Trek The Next Generation yy, też było? było? Chyb... The Deep Space Nine Enterprise jeszcze były filmy nie, powiedz mi z którego roku mniej więcej, bo no mówi, to że nie, z tym znaczy, Łysym, tak Picardem, one... Picardem? Tak, z Picardem. To jest The Next Generation, no, nowe pokolenie. No właśnie, Next Generation, ten. tak mi się wydaje. Mhm. Bo Original Series to jest... Z Kerkiem, nie, nie, nie, z Kerkiem, to jest, Kapitanem Kerkiem. Z Kerkiem i to jest. Tak i to jest... Ale jeszcze chyba była... No dobra, nieważne. Mi się wydaje, że była jeszcze jedna. Albo może to jest właśnie ta... Dobra, na pewno jesteś lepiej zorientowany. W każdym razie stwierdziłem, że... I ten next Journalist nawet mi się odcinki podobały. Wydawały mi się takie frapujące, wiesz, takie ludzkie, opowiadające o jakichś takich problemach. Nie tylko... Taki teatr kobra, na kobra. ścianie. Nie, nie, no nie porównywałem. Może teatr telewizji, ale na pewno nie kobra. Natomiast... Tak się to dobrze oglądało. No, tak. I takie miałem wrażenie, mm -hmm. że to jest przyjemne. Tylko wiesz, no, obejrzałem sześć odcinków czy 7 i stwierdziłem, że teraz muszę dalej oglądać tam kolejnych setkę, no to nie mam na to czasu za bardzo. Więc jakby przestałem. Ja, ja mam taki więc, więc zupełnie tego nie śledzę. Mm -hmm. A teraz wiesz, mam taki problem, że no co, i teraz mam wejść do tego nowego Star Treka jak tego starego? Nie widziałem tych wszystkich części? Wiesz co? I jeszcze i To niedawna, jak ja załapię wszystkie wątki fabularne. Jeszcze do niedawna, zanim pojawił się człowiek imieniem JJ, nazwiskiem Abrams, było coś takiego jak Kanon. I kanon był istotny i rzeczywiście ciągłość była zachowana, te wszystkie e, odcinki e, Star Treka, czy w ogóle serie, tak? Czy Voyager, czy Deep Space Nine, czy The Next Generation, czy nawet... No dobra, tego gener... nowego Star Treka zrobił J.J. Abrams? Znaczy filmy, nie wiem, czy, czy kojarzysz filmy. Bo to były trzy... Był statek... E, znaczy czy... wiem, bo to wszystko leżało na Netflixie i tam widziałem, że to się pojawia, natomiast ja generalnie tego specjalnie nie oglądam. Tak, tak, tak. I... E... J.J. Abrams po prostu postanowi, że co ja się będę mieszał wiesz, w te kanony i tak dalej, po prostu robię reset, nie? To jest to taki sam reset, jaki zastosowano przy, przy Gwiezdnych Wojnach, że powiedzmy filmy, y, jakimś tematem są kanonem, ale, ale wszystko inne to, jest, to, to, są, to już jest legenda, tak? To już, to już nie jest kanon prawdziwy i, i można po prostu stworzyć od nowa historię. I ten startek e, Discovery wydaje mi się, że on nie będzie miał wiele wspólnego z, z tymi oryginalnymi statykami, że możesz oglądać właściwie od, od, od początku, i lekko, wiesz, za każdym razem, kiedy przywołuję sobie właśnie te dwa odcinki pilotażowe i, tak, i więcej o nim myślę, to wydaje mi się, że to jest jednak słaby seda. Jeszcze parę, parę fragmentów odsłuchiwałem, prawda, bo ktoś tam jakieś cytaty wrzucał, no nie, i, i, i przykłady i po prostu no może o tym nowym, tak? tak? to fatalna w ogóle gra aktorska. Gdzieś ta fabuła trochę jest jednak... Znaczy jest ciekawy zalążek no nie, tego wszystkiego, ale jednak parę rzeczy mi się tam nie podobało. Bo wiesz, no mamy nowe postacie, mamy now nową sytuację, mamy nową rzeczywistość. I seriale w jakimś stopniu, no nie... Twórcy, prawda, no wciskają tam jakieś swoje przekonania polityczne, jakieś takie, wiesz, podejście do życia, światopogląd. I to się strasznie czuje. Tak? I żyjemy w takich czasach, gdzie jest coś takiego jak mikroagresja. Mm -hmm. Na przykład, wiesz, Mikro. mikroagresja byłaby taka, że na przykład ja i Liliusz nie możemy na przykład wymieniać się ubraniami. Bo na przykład moje, bo, bo moje koszule by cię uwierały. I to jest mikroagresja. No, no to... Bo sugeruję, że czy jesteś... ja na kim? Słucham? Ale czy ja na kim? No moja na, na tobie. D Daję przykład, wiesz, no tak. naszym słuchaczom, wiesz, bo to gieria uczy i bawi, więc to był ten walor edukacyjny, że tłumaczy, czym jest mikroagresja. Mhm. Na przykład mikroagresją jest taką, że teraz szukasz zapałek nie, i nabijasz fajkę. <śmiech> no, nie do końca, ale. Wy, wyciągasz, wyciągasz farbki, bo nie chcę, chcę Ci powiedzieć w ogóle, nie, nie. Drogi, że, że dostałem wiele głosów, że Twoja pasjonująca opowieść właśnie tego takiego niespełnionego malarza, ale za to bardzo zdolnego demiurga pędzla suchego i mokrej palety. Spodobała się i no jeśli chciałbyś na przykład prowadzić jakiś kącik taki, coś jak to Jak się nazywał ten taki artysta, co miał takie afro i pięknie malował pejzaże? Jak się nazywał? Niedawno miał... Afro? miał, Bob Watts? Nie, strzelam teraz. Nie wiem. Kurczę, no wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, widzisz. No ja nie Będzie znowu errada. Może mam papiery. Będzie znowu rata. Jak chcesz, to możesz teraz ty zabawić naszych słuchaczy chwilkę. To ja wpiszę. Ja już... w przegląd... Nie, bo ja już zacząłem wpisywać. Afro i pejzaże. Ale to musisz po angielsku, wiesz? No, a ja wpiszę po polsku i myślę, że Google mi odpowie. Ale znowu, cisza też nie może istnieć. No. Bobros. Nie ja wiem, Bobros. No, ale Bobros ty nazywa. tak radykalnie, tak, tak mocno, że tak powiem, tniesz ten podcast, że wiesz. Ja nie tnę tego podcastu. Wiesz, co wyciąłem ostatnio? Nie wiem, bo nie słucham. No właśnie. Więc y, Twoje oskarżenia są nie tyle nie na miejscu, co stanowią to wynik to są... po prostu jakiejś zmasowanej mikroagresji, którą można by nazwać makroagresją w stosunku do mnie. A skąd w ogóle jakiś wymyśliłeś ten trend na tą mikroagresję? Czekam aż skończysz, nie czekam, nie aż skończysz tam odkręcać tą wódkę. Bo... To, to, jest mi... to jest właśnie to. mikroagresja z mojej strony. Ty coś mówisz, a ja tu szuram. Wiesz, jak taka. Szu, szu... Chciałem powiedzieć, szuja, nie szuja. Szu, da, szura czy jesteś? Nie, słuchaj, ja, ja, ja, ja poczekam, no nie, skończ, nie? Wiesz. nie no już, już dobrze. No skończymy. więc Bob Ross jest tym artystą i wydaje mi, mi się, że ty jesteś takim Bobem Rosem. I znaczy, moglibyśmy mm -hmm. stworzyć taki segment właśnie poświęcony malowaniu figurek i to było takie, wiesz, kilka minut, które y -y -y. mogłeś na przykład doradzić, na przykład, nie wiem, nazwijmy kolor miesiąca i wtedy wyciągasz jakiś tam marynowy no, karmazynowy. Najlepiej suchym. <laughs> znaczy, suchy, pędź tak, Drogi Juliuszu. Suchy pędzel to jest podstawowa, pierwsza taka y, semi-zaawansowana technika, której warto się nauczyć, która daje po prostu bardzo dobre efekty właśnie y, komuś, kto początkowym hmm. jest malarzem figurkowym. tak no pewnie masz rację, pewnie masz rację w tym sensie, że na pewno ona rzeczywiście, ja pamiętam swoją, chyba o tym już mówiłem, o tej fascynacji tym suchym pędzlem, które doprowadziła do tego, no, no, że po, po się nie było w Status możesz opowiadać jeszcze raz, wszystkie, wszystkie anegdoty. F... Możesz powtórzyć wszystkie anegdoty, no nie poprzedniego odcinka nie ma sprawy dokładnie no więc właśnie ja wszystkie figurki do tej posiadłości szaleństwa pomalowałem i wiesz i wszystkie Swim zrobiłem znam później nie no malowałem normalnym no, no. mokrym ale, ale wiesz chodzi mi no, o to, że m, jak, wykończyłem nie, że nie nie, słuchaj, malowałem akwarelami je, Ale to ale też mówiłem ale też mówiłem wykończyłem aha, aha. no nic co zrobimy tak że kącik y, malarza to zostawimy sobie na koniec okej? Okay? mind friend mind friend dobrze mind friend <śmiech> A ja teraz oglądałem ramki akurat z, y, od nowych figurek, które sobie, że tak powiem, kupiłem. No słuchaj, słuchaj, ale wiesz co, bo to jest taki, y, postanowiłem, że po prostu nie wycinać tych dźwięków tła, że to jest taki żywy podcast, że to jest taki teatr wyobraźni. No, no bo no nagrywasz bardzo dobrze, na bardzo, bardzo dobrym... Że, że e, zaczynasz myśleć. Tak, zaczynasz myśleć. Wyobraźcie, ja wam to, namaluję ty, taki od 10 obraz. Od lat nagrywasz podcast. i jest rzeczywiście... Juliusz w takiej klicy, takiej taki celi, metr na metr. Dokła, dokładnie. Jest tam taki stół metalowy z 10 <laughs> szufladami jakaś terpentyna jest niedokręcona i ten zapaszek się ulatnia nie, cała paleta prawda mokra cały i sucha tak I dziesiątki słuchych pędli ale a propos <laughs> suhych pędli i tak dalej czy widziałeś już, bo potem musimy trochę tak wiesz raz na jakiś czas zahaczyć jakąś grę no nie coś tam wspomnieć i tak dalej dobra no to słucham o, Jedną co z widziałem. Co, co ulubionych gier Forza 7 poprzedniej tego, generacji nie Red Dead Redemption 2 tak popsułem ci zabawę, bo chciałeś to zrobić takie pełne, wiesz... Słuchaj, im szybciej przejdziemy tych... do tego traileru, tym zwiastuna, tym, tym, no. tym, tym, tym szybciej będziemy mogli o nim opowiadać, nie? Więc tak, yy, widziałem. ten zwiastun, słuchaj, powiem, powiem ci tak, nie wiem kiedy ten zwiastun miał premierę, ale widziałem go chyba wczoraj, po raz pierwszy. No, to drugi zwiastun yy, miał wczoraj premierę, tak. W nocy, ale ja go widziałem w nocy. Ja już nie wiem, o której ty, o godzinie lubisz trailer oglądać, to już okay. Czyli to było w zasadzie dzisiaj nad Bladym Świtem. I włączył mi się ten trailer w trakcie oglądania jakichś materiałów y, związanych z planszówkami, y, czy nawet z tym Warhammerem na YouTubie. I słuchaj, jak zobaczyłem ten trailer i zobaczyłem, że to jest Red Dead Redemption 2 i rzeczywiście jest już jakiś gameplay i w ogóle i to jest wszystko pokazane, to w trakcie tego nie przewinąłem tej reklamy, tylko dalej oglądałem. I w trakcie pojawiła się taka myśl, mniej więcej w połowie, yy, dobra, zaraz, zaraz kupuję. Kiedy to wychodzi, to już zaraz złożę reorder, nie? Po czym się pojawiła informacja, że to wychodzi tam chyba na wiosnę 2018. Jeśli maj prawdopodobnie to będzie. No i powiem szczerze, trochę się wkurzyłem, ale z drugiej strony chyba nie do końca, bo mam trochę jeszcze czasu, żeby... No tak, tak. Ale wiesz co, ja jestem... Ale myślę, że chyba tak, myślę, że kupię to w dniu premiery. Ale fantastycznie. No ja się cieszę, że Rockstar wydaje kolejną grę i bardzo się cieszę, że to jest kutuacja, Red Dead redemption no, chociaż to jest prequel tak naprawdę, że to jest akcja, się dzieje przed, e, przed, przed tym, co... No ja aż tego tak, aż tego tak nie śledziłem natomiast to, co mnie dotknęło, to chyba ten główny bohater taki wyglądający trochę bardziej jak, jak postać z klasycznych westernów mhm. a z kolei w tej warstwie wizualnej widziałem mnóstwo nawiązań do y, tych współczesnych westernów, bo tam było i z zabójstwa Jesse'ego Jamesa, nie wiem czy widziałeś ta słynna scena tego napadu na nocny pociąg mhm jak ten pociąg kojarzysz, nie, jak ten pociąg wiesz, czy nie kojarzysz? I tak kiedyś zacząłem oglądać ten film Assassination A, of Jesse James ale przez doszedłeś tego. do tej sceny napadu w lesie, być może nie no, to pamiętam. To jest, sam, to, jest, to jest na samym początku. Tak, ale to, to, to jest komita tak, scena. I tam rzeczywiście jest taki, tak, tak, znaczy to znakomity fotograf, znakomity operator to zrobił. Zresztą facet już jakiś taki strasznie wiekowy, e, robił te zdjęcia. I on też wykorzystywał przy, przy okazji tego filmu, wykorzystywał e, obiektywy takie, jakie były e, wykorzystywane w, w tamtych czasach, to znaczy, wiesz, e, do fotografii, nie? I. Więc to było bardzo ciekawe, bardzo ciekawe doświadczenie, i tam rzeczywiście jest dużo takich ujęć, gdzie jakby wykorzystana była optyka tych, tych starych, bardzo starych, takich mhm. tradycyjnych jeszcze aparatów fotograficznych. Natomiast on natomiast no ta scena właśnie tego napadu w, w tym lesie, wiesz, tego napadu na pociąg, w której jest ciemna, panuje całkowita ciemność i ten pociąg jedzie i to światło tak przelatuje przez te drzewa w nocy i, ten. I to samo ujęcie jest w Red Dead Red Red Redemption 2 jakby wykorzystane i to od razu zapamiętam. no i oczywiście tam nawiązania do tego naszego Tarantino, do tego tych takich kilka takich ikonicznych zdjęć z tego Django, tych mhm. płonących wiesz, tych budowli takich, niejako oni gdzieś tam idą czy coś, nie, to to mi się tak jakoś rzuciło na szybko, ale to takie oczywiste tropy. Mhm. No to jest w ogóle... Wiesz, ja oczywiście patrzyłem że pod innym kątem. Niestety nie miałem, nie mam takiego wyczucia filmoznawcy, że po prostu patrzyłem po prostu na to pod względem tego, co, co pokażę, prawda, w Red Dead Redemption 2. I oczywiście, od, oprócz oczywistej oczywistości, że graficznie to jest, to będzie pierwsza klasa i prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie, no, zostanie zdetronizowany, jeśli chodzi o uprawę prawę audiowizualną. Ale, ale podobał mi się strasznie ten, ten wątek. Właśnie, bo nie wiem, czy, czy zwróciłeś uwagę. Ja, ja oczywiście musiałem sobie doczytać, ale, ale jednym z głównych... No nie, no. nie wiem, czy to będzie antagonistów, czy, czy, czy głównych postaci drugoplanowych jest koleś, którego John Marston szukał. Czyli ten Dutch no nie, w Red Dead Redemption w oryginalnym. I, i, i tutaj jakby on jest jakby ten, wiesz, jest prequel, więc ten gang nadal już istnieje no to Ja i tego i tak nie wyczułem w ogóle, powiem ci szczerze, nawet w takie jakieś niuanse fabularne to w ogóle nie wchodziłem bardziej. Powiem ci, nawet miałem to jeszcze, jeszcze powiem o swoim spostrzeżeniu, ja wiem, że te twoje rzeczy są tutaj takie bardzo, ale ty to doczytałeś, to to jest trochę oszukujesz. Tak Oczywiście, na, tak, natomiast, więc korzystając natomiast z się. Ja, ja, natomiast ja się dzielę, ja się dzielę swoimi tymi wrażeniami bezpośrednio po samym obejrzeniu. Ale też słyszę, to że czas powiedzieć? kartki teraz. Tak, wspieram się notatkami, które sporządziłem dzisiaj e, o świcie, e, e, więc e, tam zauważyłem, że rzeczywiście e, wytrąciłeś mnie trochę z rytmu. I co tak, zauważyłeś no, sam, e, bez pomocy właśnie, nie wiem. Pokojuś. A już właśnie, nie, nie to, że co zauważyłem, tylko co mnie jakoś tak dotknęło. Pamiętam jak obejrzałem pierwszy trailer e, Red Dead Redemption i wtedy jeszcze byłem rzeczywiście aktywnym graczem i dużo czasu spędzałem grając. I pamiętam, że rzeczywiście robiło to na mnie duże wrażenie wizualne i tak dalej. Nie? Tam były takie ujęcia jak jakieś takie psy, gdzieś tam żrące jakieś resztki, gdzieś na ulicy takiej zabłoconej, tak? jakiś taki, taki ten dziki zachód taki brudny, jakiś taki zasyfiony i tak dalej. I to rzeczywiście zrobiło na mnie duże wrażenie od, od strony wizualnej. Natomiast teraz, jak już pokazano więcej tych ujęć i tych twarzy i tych postaci, które się pojawiają, to powiem ci, że no nie wiem, Teraz już widać jakby Może... elementy gry, no, oczywiście tak, one są widać już elementy... w one w taki... są wysokiej jakości, tak. to znaczy one no są wysokiej jakości i to wszystko wygląda świetnie w dalszym ciągu i na pewno to jest po pierwsze ogromny postęp w stosunku do pierwszego Red Dead Redemption, no, chociaż powiem Ci, że pierwszy Red Dead Redemption moim zdaniem graficznie starzeje się z godnością. O... To jest gra, Bez którą odpalam na, wiesz, na swoim Xboxie One yy, i powiem Ci, że w dalszym ciągu ta gra wygląda znakomicie. Znaczy ja, Naprawdę nie ma się czego wstupić. Ja do, do momentu prawda, pojawienia się Wiedźmina, ale to już, prawda, już była kolejna generacja trzeciego Wiedźmina, Wiedźmina to, to cały czas uważałem Red Dead Redemption za jedną z najpiękniejszych wizualnie gier, bo Właśnie to jest to, że ten dziki zachód, no nie, niby jest taki prosty do dania, ale właśnie dzięki temu, że, że tam są te prerie, są te, te, góra, te góry, te, że te wspaniałe okolice, one są tak realistycznie stworzone, że po prostu kiedy jedziesz sobie konną właśnie przez tą pustynię, to, to wiesz, wchodzisz w ten świat, wiesz, jest taka pełna imersja, to brzydkie słowo, ale, ale zawsze mi się to podobało. Uwielbiałem, To też chyba kiedyś wspominałem na Fantasmagierii, Siadać sobie po prostu na ten pociąg, si wsiadać sobie na dachu tego, tego pociągu, który tam jechał, ten główny miast, ja już nie pamiętam dokładnie, jaka to była trasa, ale, ona po prostu, ale ten pociąg sobie tak autentycznie z jednego miejsca do drugiego jechał. To nie była żadna jaka, jakiś skrypt, jakaś manipulacja, że on się wiesz, pojawiał i znikał, jak tylko się odwróciłeś. Nie, nie. On miał wyznaczone tam trasy, czas i tak dalej. Ja sobie siadałem na tym pociągu i zwiedzałem te wszystkie różne krainy i tak dalej. Fantastycznie wyglądało I, Dlatego po prostu jak widzę te, te zwiastunie, to ja wiem, że to jest prawdopodobnie grafika podkręcona, jakiś downgrade będzie, optymalizacja, żeby to na konsolach też ładnie wyglądało, ale przez to, że konsole dostały teraz tego kopa, no nie czyli PlayStation Pro jest i Xbox One X, to, to jakby wiesz, no, jest szansa, że to wszystko, co widzimy w zwiastunie, to nie jest tylko czyste, jakieś takie, wiesz, wyprodukowane, wyrenderowane na, na potrzeby właśnie takiego krótkiego filmu. Jakieś takie, takie, takie najlepsze elementy, jakieś podkręcenie tej grafiki, tylko, e, tylko autentycznie ta gra będzie wyglądała. Ja się strasznie, ja a fabularnie w ogóle się nie obawiam. Nawet jeśli, bo wiesz, po tych, po tych jaskiniach, po tych, po tych kilku, po, po minucie, po półtorej, nie jesteś w stanie nawet stwierdzić, czy to będzie interesująca fabuła, czy nie. Ale przez to, że to jest Rockstar, ja absolutnie się nie obawiam. Nie, no tak, no to ja się też zgadzam, że to. Już samy fakt, że ile było tych to, nawiązań. Nie o, nawet specjalnie w to wchodzi. Samo no. te nawiązania, o których tutaj Ty wspomniałeś, o tym, to jest w tym tym w nie, no świadczą o tym, że prawdopodobnie w całej grze będzie tego mnóstwo. I, I ja się cieszę, że jest taka firma jak Rockstar, która potrafi tak wskrzesić no, no gatunek, który niespecjalnie, yy, znaczy. On od czasu do czasu pojawiają się jakieś interesujące produkcje, no nie? czy filmowe, czy, czy gry, no nie, niedawno mieliśmy właśnie wspomniany znaczy Django. Czy gier to chyba za bardzo nie ma. Znaczy, one się pojawiają i znikają, tak? Że był taki okres właśnie na poprzedniej generacji, że trochę tego było, prawda, Call of Juarez, yy, właśnie Red Dead Redemption, no to były takie sztandarowe przykłady, nie? No ale wiesz, Colorado, ja akurat bardzo lubię i zawsze lubiłem westerny, natomiast i w ogóle ten, ten gatunek, natomiast też mam takie wrażenie, że to jest wybitnie amerykański gatunek i tak naprawdę oczywiście Sergio Leone, ale to są, to są specyficzne tak. tego westerny moim zdaniem i one nie są, to nie są takie klasyczne, wiesz, takie, ja najbardziej lubię te westerny robione przez Amerykanów i gdzieś tam w Ameryce i przez wszystkich amerykańskich reżyserów i te westerny są najlepsze, a w ogóle w westernie dzisiaj współczesnym się dużo dzieje, bo tak naprawdę ten western odszedł od takich swoich, wiesz korzeni trochę tak. I, i to się jakoś tam mocno zmieniło no nie chcę tu wchodzić w jakąś taką dyskusję wiesz, stricte filmoznawczą na temat tego jak, jak ten gatunek się zmienia natomiast na pewno, wiesz, no Zabójstwo Jacego Jamesa to jest bardzo specyficzny moim zdaniem to jest nieudany film, to jest słaby film, ostatecznie natomiast ja uwielbiam ten film, nie wiem dlaczego, znaczy i, i ta strona wizualna tego filmu i ten jego taki rytm nieśpieszny w ogóle temat znakomity i wiesz, i, ten, i mam świadomość, że ten film ma wiele błędów, jest przegadany, hmm. jest, jest za długi i tak dalej, ale ma świetne role i Brada Pita, i tego Kaseja Fleka i znakomicie się to ogląda i znaczy, właśnie, no właśnie, nie może nieznakomicie się to ogląda, ale to jest przede wszystkim wizualnie wspaniały film, tak. wspaniale zrobiony. I taki, to jest zupełnie inny, wiesz, western niż, niż na przykład Django, nie? Ale Django tak. też z kolei, też nie jest westernem. Tam są niby takie trochę nawiązania do Sergio Leone i tak dalej. Nie? Zresztą ja z Django to mam pewien ci pewien problem, bo ja obejrzałem Django kiedyś i jakoś ten film po mnie spłynął. Mhm. I zupełnie, zupełnie nie zostawił nic. Zupełnie nie zostawił nic. Teraz zacząłem go jakiś czas temu jeszcze raz oglądać. No, i oczywiście te znakomite dialogi i tak dalej, ale ja chyba wolę inny western. Muszę, właśnie muszę jeszcze raz obejrzeć. Chyba wolę inny western tego naszego Tarantino, czyli bękarty wojny, tak? Bo moim zdaniem bękarty wojny to jest western. Tak, tylko trochę. W... opowiedziany dokładnie A no, widziałeś ten Hateful Eight? Czy to nie jest western? Tak? No właśnie, też nie widziałem. Też nie... Tak, to jest, też western, to jest też western. Nie widziałem, dlatego się nie wypowiadam. Być może właśnie jest dużo też nawiązań też w wersji wizualnej tej gry do. Też tego westernu. Ale wiesz, jakby te nawiązania do y, zabójstwa Jessego Jamesa ja już widziałem w pierwszym Red Dead Redemption. Mhm. I tak samo zresztą y, czekaj, czy mogłem je widzieć? Prawdopodobnie mogłeś. Bo... Sobie... No właśnie sobie nie wiem, blamy, bo muszę tak. zobaczyć muszę zobaczyć. nie no, mogłem. 2007, a Red Dead Redemption pierwsze jest chyba jest trochę późniejsze. Tak, 2010, teraz spokojnie. No, natomiast... Znaczy ja tylko powiem tak, że bo, bo nie mówimy pełnego tytułu, ale to jest polski tytuł, to jest y, y, asasy... znaczy, oryginalny to jest The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford przez tchórzliwego tak. Roberta Forda, tak? Zabójstwo Jesse'ego Jamesa. Znaczy nie wiem, czy to jest polski tytuł, tak? To... Tak, jest polski tytuł. Zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda, dokładnie tak, taki jest polski tytuł. To jest taki tytuł. pełny, długi tytuł i tam Colin Farrell mniej więcej gra, znaczy między innymi gra, więc... Dziękuję. Colin Farrell? Nie, nie gra tam w Colin Farrell? Mm, Brad, nie, Pete, e, Brad Pitt gra, tak? Brad Pitt i Casey Affleck. Aha, a, nie, przepraszam. Y, myślałem o samie Rockwellu, coś mi się wy, wymyśniał. Ah. Y, ale nie, nie, to tego takim, wstrafię, bo wiesz, y, ludzie pewnie teraz walą, wiesz, pięścią w tym mówią czemu nie podajecie tytułu, bo ja to sobie wrzucić na tiksie, czy gdzieś tam. Dobrze, to trzeba ale, tak, ale potwierdziłeś wiem, empirycznie, że, że, że prawdopodobnie najpierw widziałeś film, a później właśnie. Ale tak, widziałem no, w ogóle. Ja widziałem to, film te, zresztą, nie. nie wiem, czy to jest najnowsze przedstawiciel tego gatunku w, powiedzmy w Hollywoodzie, czyli w typu A ale tą nową wersję siedmiu wspaniałych. Nie. Ona jest na Netflixie, przynajmniej była jakiś czas temu tam oglądałem. Boję się, że możesz postawić dobre, się... dobre zdanie na temat amerykańskich westernów. Bo nie, bo taki... no nie, ale wiesz, ale to są, to są zupełnie inne filmy, ponieważ filmy Tarantina to są filmy autorskie. Mhm. To jest kino autorskie, a to, o czym ty mówisz, jakaś. Ja no nie, nie wiem, kto to zrobił. Też słyszałem o tym filmie, ale to jest chyba raczej tak, tak jak mówisz, jakieś AAA. No. To jest jakieś tam kino masowe robione przez tych, jak to się nazywa wyrobników amerykańskich którzy zamiast kopać rowy po prostu robią filmy no i taka jest, taka jest ich powiedzmy filmowa że tak powiem filmowa ich możliwość i tak dalej tak niczego nie ujmując żadnej z grup no, natomiast to, to tak ja bym to tak określił natomiast wiesz no zabójstwo Jessego Jamesa jest filmem nieudanym tak jak mówię jest filmem nie jest to film, wiesz... A bo Zresztą oglądasz ja tak go mówię, dla, dla tej zdanie. atmosfery dzikiego zachodu, dla, dla, dla... Ale to właśnie jest, to jest właśnie, to jest taka trochę pocztowkowej... inna atmosfera, się... Nie, właśnie nie? tam nie ma żadnej pocztówkowej, no właśnie to nie jest Ale ja, to ja mówię nie, takiej takiej taki tylko tak jakby, Tak jak pocztówka uchwyca chwilę, no nie, że, że pokazuje... Nie, ale siedmiu wspaniałych, wiesz, western się też zmienia i takby ta zmiana westernu była świetnie, moim zdaniem, uchwycona w pierwszej części Red Dead Redemption, gdzie tak naprawdę... Ten film zaczynał się od takiego ja Westernu, chodź. zrobionego z takim rozmachem i w stylu siedmiu wspaniałych, i tak dalej. Później przechodził przez taką fazę transformacji i dochodził do takiego elementu do, i dochodził do takiego punktu, właśnie jak zabójstwo Jessego Jamesa, hmm. do jakiejś takiej, do takiej refleksyjności, do jakichś takich wiesz, do takich rzeczy. Do takiego Westernu z podznaku, tak. nie wiem, yy, no. Cały ten dramat Kunti, jest z zakończenia, chodem, bez wiesz, taki, taki... i tak dalej. Natomiast wiesz, natomiast natomiast, y... natomiast siedmiu wspaniałych, no to jest oczywiście to jest, spe... to jest zupełnie inny wester niż, niż ten. Nie wiem, jak wygląda ta nowa wersja, ale podejrzewam, nie, nie, ona ja po tak wiesz, wiesz, że to jest po prostu to absolutnie nie warto, warto się rozwodzić. To ja bardziej myślałem o pocztówkowości tego, tego zabójstwa Jessica Jamesa. To że... są siedmiu wspaniałych, ciężko powiedzieć, że to jest. znaczy pierwsza część pierwsza część, pierwsza remake, wersja siedmiu wspaniałych, remake, ta pierwsza wersja, tak, wiesz, właściwa. Tak. Yy, to i tak była już remakeem, tak, tak kurosawy, naprawdę, remakeem 7 samurajów. samurajów Kurosawy, więc, yy, więc to też jest yy, specyficzne mhm. Ale yy, czyje, że, że i tak chyba w dniu premiery ja i ty zagramy w Red Dead Redemption 2 i bardzo bym chciał wtedy, po, nawet jak uda nam się skończyć tę grę, bo to będzie długa, długa zabawa, byśmy wrócili do tego tematu i wtedy właśnie zaczęli, czy, czy udało się znowu w jakieś właśnie nawiązanie, czy może coś. Może już właśnie z tych nowych filmów, właśnie z coś z Tarantino wrzucone Do tego. No to, znaczy, to, co W nie powiedzmy widziałeś, tu mówiłeś o tej Django i, e, Django i tak dalej, ale chodzi mi o to, że nie, wiesz, będziemy mieli pełniejsze obraz i, i warto będzie o tym e, porozmawiać. Ale a propos, mm -hmm. bo ja mam parę takich, wiesz, ja sobie tutaj przygotowałem kateczkę, no też będzie leścić co tam o czym chciałem z tym porozmawiać. E, odwaliliśmy Star -treka. Nie będziemy. Ja tylko chciałem no. wspomnieć, że. Bo tu wspomniałeś też o klasycznym starteku. Jest fantastyczny taki... Znaczy ja, ja to nazwę fanowski projekt, dlatego, że to jest absolutnie pro publico bono bo i te odcinki są za darmo, ale jest profesjonalnie zrobiony serial Star Trek, yy, tam saga chyba... Kon, yy, sagi ciąg dalszy, yy, czyli tam statek yy, saga Continuous chyba się nazywa. I Generalnie mm -hmm. to jest y, zrobiony jota w jota, yy, yy, jakby to powiedzieć, ta sama scenografia, te same rekwizyty, i tak dalej. I tak dalej. Ta, sama, ten sam, ta sama praca kamery, prawda? te same kadry, i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej, tylko po prostu aktorzy są, prawda, z 2017 roku, a nie z 1969 roku, ale powiedzmy, to jest kontynuacja tej oryginalne, tego oryginalnego startego z 1969 roku i ten serial jest stylizowany tak doskonale że masz wrażenie, że to jest autentycznie coś nakręcone właśnie 40 lat temu, nie? A, nie, a, nie, a nie teraz. I to się ogląda bardzo dobrze z taką nutką nostalgii, bo to prawda jest cała to taka, całe to science fiction takie, z tą nutką romantyzmu i z tym właśnie kapitanem Kerkiem, wielkim podrywaczem i, i tak dalej, tak dalej. Obejrzyjcie sobie naprawdę, jeśli ktoś kocha stateka, a nie słysza nigdy o Statek Continuous, to musi to obejrzeć. Tam jest chyba 10 odcinków, każdy trwa mniej więcej 50 minut i można się wciągnąć, ja zacząłem oglądać i powiedzmy odciągnęło mnie to od innych seriali całkowicie. To taki, jakby wiesz, chciałem wspomnieć o tym, ale drogi Liusie, wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, czyli jak rozmawiałem z Piotrkiem o Forcie Demie, ale jako, że jesteś ekspertem, prawda, jeśli chodzi o motoryzację, ambasadorem mhm. Porsche w Polsce i w podcastingu, no. to chciałem się ciebie zapytać, jak ci się podobało to demo? Czy, czy przejechałeś wszystkie trzy trasy, te wszystkie trzy samochody e, przebadałeś? Wiesz przejechałem, przejechałem tylko przejechałem trzy trasy, natomiast nie skończyłem wszystkich trzech, skończyłem tylko jedną trasę. To Tylko tą trasę, ale to też dlatego, że dopiero chyba wczoraj ściągnąłem to demo, czy tam przed wczoraj. Y, tylko tą trasę z ciężarówką chyba przejechałem. Ale to wybrałeś i najgorszy, najgorszą z możliwych. Nie, ale jeździłem tak samo te poprzednie, te, te inne też wszystkie Tak, jeździłem, tylko że nie? ta ale, ostatnia ale trasa, chyba tam jest ostatnia, to jest chyba Mercedesem się jeździ, nie? To jest, to jest ta Środkowa. to nie jest ostatnia. Ta, to to jest ostatnia jest Nissan, coś tam. No, aktyw, nie, przepraszam, to jest... nie, nie, to jest tak. Mercedes znaczy jest pierwsza rzecz w ogóle, tak. słuchaj, pierwsza rzecz, którą bym chciał powiedzieć, to jest taka, że wreszcie zrobili demo Wiesz, bo ja już ja uwielbiam tą forzę i w ogóle ta Forza jest świetna, natomiast chodzi o to, że ja jakby też patrzę na to wszystko trochę z przymrużeniem oka. tak? Jak Pamiętam jak ukazywała się druga, już też o tym mówiłem, ale jak już wiadomym jest, że jak jest Jules i jak rozmawiasz ze mną o grach, no to dlatego mnie zapraszasz nas na jakiś czas, żebym mógł te wszystkie anegdoty, które tam 200 odcinków temu opowiedziałem, to żebym mógł je znowu przypomnieć, mhm. więc ja pamiętam, że było tak, że przy okazji drugiej części Forcy, oni mówili to teraz, pokażemy, zrobimy grę, która zmieni pasjonatów motoryzacji w graczy, a graczy w pasjonatów motoryzacji. I później dokładnie wyszła Forza 3 i dokładnie to samo mówili przy okazji jakiegoś tam weekendu. nie? I stwierdziłem, że dobra, ten Dan Griswold, chyba on się nazywał, czy, mhm. czy jakoś tak, kto już tam po prostu gada, nie wiem, czy on cały czas jest teraz tym tym chyba odpowiedzialny tak, chyba za, tą, tak. za, tą, za tą serię. Tak, mi się też pewnie tak wydaje, bo... To jakiś Cię poposadka, no, co ty panie? Co, roku, co dwa lata wydajesz wiesz, gierkę, po prostu grafikę? W zasadzie co roku, bo, bo myślę, że chyba tam gdzieś z, to jest też ich, jakby to jest ich, to jest turn ten nie. przecież robi tak samo te e Forza Horizon. Horizon robi trochę inne studia, no ale we A. współpracy z turn ten, bo to jakby nie wiem, że kto jest tam, to, to jest też na tak dalej. Nie, nie, właśnie. Silnik jest. Nie? Znaczy, kwestia jest taka, że Forza Motorsport jest. Y y y grą wyścigową, gdzie, gdzie stawia się właśnie e, duży nacisk też na dynamikę jazdy, więc masz grę w 60 klatkach. A na przykład Forza Horizon, tam jest trochę taki festyniarski klimat potrzebny więcej takiego arkadowego ale, ale chodzi, ale no dobrze, ale to ja rozumiem, że to świetnie, brawo Damian, piątka, stawiam, piątka bardzo ładnie. Dziękuję. E, natomiast, e, natomiast chodzi mi o to, Zawsze że lubię, jak silnik jakby graficzny jest chyba ten sam. Śmiem wątpić, ale nie chcę teraz wchodzić w szczegóły. A mi się wydaje, że. No, dobra. No to zaraz ja uruchomię Wikipedia. Jak mam nauko fantaszmagi jakbyście chcieli mnie. mi <laughs> ten... <Chcieli> poprawić. <laughs> w każdym razie, w każdym razie, wiesz, jakby i ta forsa. No, to taka, to taka ta, ta stara anegdota. Natomiast kurde, bo aż kopnąłem w ten swój mikrofon. Natomiast chodzi mi o to, że. Ta nowa, ta nowa forca, te nowe demo i tak dalej no powiem Ci, że no tak, no ale to, czy ja wiem czy się tu się, ja nie widzę jakichś wielkich różnic no właśnie tak dlatego no, chciałem, tak. żebyś zobaczył no, tą ostatnią trasę, że... co się Nissanem jedzie nie no, ja widziałem tą trasę, że tam jest ta zmienne warunki pogodowe i tak kałuże dalej kałuże są, ja przeczyta, ale przeczytałem, jest. No, ale kałuże były w szóstce. przeczytałem takie opinie też naszego tutaj wspólnego znajomego, że to już jest tam pozamiatany chyba ten drive club ja nie, nie. nie grałem nigdy w tego Drive Club'a i nie wiem, jak to tam wygląda od strony wizualnej. Chyba dobrze wyglądał. Natomiast powiem szczerze, że jakoś mnie, ten, mnie to jakoś tak nie powaliło. No. Nie, ja nie, nie. Wiem, no. znaczy, e ja drive pamiętam, club, jak dużo zobaczysz większe, Drive Słuchaj, to dla, to, to dla ja mnie ci dużo, przepraszam cię już. Nie, ale ja, ja jednak pozwolę, nie pozwolę ci wyjść w moje <laughs> słowo. <laughs> Chodzi mi o to, że y, dużo większe wrażenie mm -hmm. i dużo większym dla mnie skokiem jakościowym to jest moje personalne zdanie, po raz kolejny to podkreślę. Była forca 6 w stosunku do forcy 5. Bo wydaje mi się, że tych zmian było dużo więcej i one miały dużo większy wpływ na sam gameplay. Natomiast. Forza 7 jest takim naturalnym już progresem. Wprowadzili zmienne warunki, znaczy inaczej, prowadzili jakby statyczne warunki pogodowe w Forcy 6, no to w Forcy 7 dodali aspekt zmienności, że one a, się w trakcie, w trakcie się zmienia, jazdy... Tak, pada tak, się tak nie, że poradnia nie, się przecież. zmienia i tak dalej. No i to jest świetne, to jest super, ale ponieważ jakby po części te elementy już były w poprzedniej Forze, tak, w formie tych statycznych, czyli ścigałeś się na że gdzie jakby cały czas było ciemno, no to tutaj jakby już moim zdaniem to nie robisz takiego wrażenia, a na sam tak. gameplay Wiesz, ja nie wiem, no ja, się, ja pamiętam całe życie, jak jeździłem w samochodówki, to nie chciałem się ścigać w deszczu, no bo nie. to trudnie się jeździło. Ale pamiętasz, no, po Juliuszu, po y, Project Gotham Racing? Prawda? na pewno No pamiętam. Nie jesteś, nie gra, jesteś tak stary, ale epokę. pamiętasz. Tak. I w Project Gotham Racing to typowo taka arkadowa gra. Tam nie było żadnych jakichś tak skomplikowanych modeli jazdy, ale bardzo przyjemnie się jeździło. I tam były fantastycznie tak, zrobione ale model modele jazdy, jazdy Właśnie przy Nie, nie, nie model jazdy mi się Model jazdy mi się jakoś tam specjalnie Cię nie znaczy, podobał Mi się dużo bardziej podobał model jazdy Właśnie dlatego bardziej lubię Forza Horizon Bo wydaje mi się, że Forza Horizon ma model jazdy Oczywiście już bardziej zręcznościowy niż Forza Ta tak. klasyczna Ale w dalszym ciągu widać jednak ten Ten jej kręgosłup moralny tak, Bo przy Jakby, Właśnie Forza Horizon pracuje Duża część zespołu, która wcześniej pracowała Przy właśnie Project Gotham Racing więc jakby ten duch e, Pegiera, e... Nie. Ale ja właśnie Jestem. coś innego powiedziałem teraz tak naprawdę. W ogóle się nie zrozumieliśmy, no bo ty jakby znowu jakby ja coś powiedziałem, a ty teraz mówisz swoją jakąś przyklejasz teorię. Natomiast moja teoria była tylko taka, że Project Gotham Racing był fajną grą, miał fajny model jazdy, fajnie się jeździło, ale dużo mi się bardziej podoba model jazdy w Forza Horizon i jest dla mnie dużo tak. przyjemniejszy, Aha. jeśli chodzi o model zręcznościowy. Nie, bo myślałem, Forza że w powiedzieć, że, że... Natomiast w PGR erze to, co było super i to, co było, zawsze, co było jego najmocniejszą stroną i to, co to powodowało, że mi się chciało w to grać, bo sam model jazdy mnie specjalnie do tej gry w ogóle nie przekonywał nawet w takim aspekcie y, stricte zręcznościowym to była niesamowita oprawa graficzna niesamowita, moim zdaniem ta oprawa pewnie teraz jakbym spojrzał na te screeny to bym się popukał w czoło, dlatego nie patrzę, bo wolę mieć miłe wspomnienia mhm. e, ale w tamtych czasach to po prostu miałem wrażenie, że ta gra po prostu wyprzedzała epokę, tak? Tak, znaczy tak. Forza wtedy 2 wyszła na Xboxa 360, PGR chyba był tytułem startowym wydaje mi się, PGR 3 chyba tak. po, PGR 3, 3 chyba, chyba. A później wyszła czwórka, która w ogóle zamiatała to wszystko. Rolniczego. Dokładnie. I to zamiatało pod dywan, bo tam jeszcze wprowadzili motory, wprowadzili te deszcze, to wszystko. Traktory, no, to chyba kosiarki. też było w tym wciągniki. Tak, to w ogóle już tam też szła Ursus jechał po prostu. I farming simulator. Ale, Juliuszu, te, i teraz ci wejdę w słowo, bo właśnie... Nie no, teraz... ja już skończyłem wypowiedź, więc teraz nie wchodzisz mi w słowo, natomiast ja ci wchodzę w słowo, ale ja... Tak, tak płynnie chciałem tak ci przerwać, ale kościem, się, już, więc mogę. Jakieś opóźnienie było i <laughs> zamiast ci przerwać, to ci, prawda pozwoliłem dokończyć myślność. Dziękuję ci. Ale Drive Club właśnie, to jest gra, która podniosła wizualnie w grach poprzeczkę, w grach samochodowych, tak? Pop niewyobrażalnie. I to biczowanie no, się o ten się deszcz, odwiści. o te kałuże i Ta, tak dalej, no to, to się jest właśnie. Się bierze, tego Drive cluba. Bo tam i do tej pory Drive Club ma najlepiej. Wiesz, ogóle... Ale ma też 30 klatek na sekundę, słyszałem no no tak, tak wiesz, ale jak grać, to w tej chwili... tego tak wiesz, nie chodzi o to, że ja, ja po prostu zjadłem zęby Na Drenklubie, może nie jestem jakimś mistrzem Ale dużo jeździłem i tam po prostu wiesz, jest ja Jest ci taka wiem, niesamowicie tak. zmienna mówię... dynamika W ogóle kolorystyki gry, że kiedy jest deszcz To nie tylko po prostu ci pada i masz krople na szybie ale Tylko też zmienia się jest czerwona Wiesz, jakby jest taka szarość Dnia na ciebie spada, wiesz, <słuch> że jest po prostu Jak jest śnieżyca, to nic nie widzisz To praktycznie jeździsz, wiesz, jak no ale to ja co mam... to w ogóle za przyjemność? No to, nie, to jazda, No, no. właśnie, to jest no, no. Że to jest, biczowanie To jest się, po to, żeby zapraszać Aria. znajomych i pokazywać, że mam PlayStation 4. Ale to, to, czyli doskonale rozumiesz właśnie, że to jest żadna przyjemność, ale to jest to biczowanie się fenomenalne i było coś takiego, że yy, odkąd Drivecraft wprowadził te zmienne warunki pogodowe i fantastycznie pokazał, jak deszcz może wyglądać, jak te kałuże mogą wyglądać, jak, jak to wszystko może fantastycznie po prostu wyglądać, chociaż gra się, no, kiepsko, no bo przy realistycznie takich warunkach pogodowych, to nie możesz się ścigać z pełną pompą, nie na pełnym gazie. To wszyscy zaczęli właśnie uderzać w te zmienne warunki pogodowe, w ten deszcz i jak nie było deszczu, to od razu gra dostawała minus 10 do oceny i no coś w stylu, wiesz, e, e, Grassgate w Wiedźminie, że nagle zgłyszyła się trawa w Wiedźminie, no nie, tam mniej tych e, kiełków czy czegoś tam i nagle jest, wiesz, problem. Ale chodzi o to, że właśnie e, te zmienne warunki pogodowe stały się bardzo ważnym elementem. I tak jak wcześniej było tak, że kochamy samochody, wrzucamy tych samochodów tysiąc, bo chyba w, w ogóle chyba Force Motorsport 4 to chyba tam było około tysiąca albo więcej samochodów. Ja nie pamiętam, ile w Gran Turismo było samochodów, ale tam był ten problem. Ale w Force Motorsport 4? No tak, jeszcze mówię, wiesz, odnoszę się do tego momentu, w którym jakby przy, e, Prze, przekroczono tą granicę niesamowitości jeśli chodzi o, o, o liczbę w ogóle samochodów w grze, którym możesz jeździć nie? To chyba pierwsze to przekroczyło Gran Turismo, tam chyba trójka wydaje no Właśnie z Gran Turismo to jest ten problem, że przynajmniej w ogóle w, tych, w tym Gran Turismo, który już wyszło na, na Playstation 3 czy piątka, czy szóstka, że tam był ten problem z tymi samochodami typu premium i tymi samochodami typu karton, no, tak, nie? Zgadza się, I karton no, classic no, tak. miał właśnie, wiesz... <grafikę, <grafikę, grafikę z PlayStation 2, wygląda tak no nie miał tylko czarny... Ten czarny kotpit, nie? Ale oczywiście ludzie to odbronili, mówili, no ale wiesz, jak ja jadę samochodem, to ja właśnie mam czarny kotpit, bo ja nie zwracam uwagi na to, co No to tak, tak to, co ja, to, ja to, mam świetnie. kierownicę i co, potrzebna dla... jest druga kierownica zduplikowana kierownica kierownicę? Kudos dlatego, jaką się nazywa. A poza tym ja mam samochód, gdzie mam kierownicę po lewej, a tam jest po prawej, a jak jest czarny, to ja nie widzę i jest okej. Okay. Znaczy generalnie no i super. No i mózg lepiej pracuje, jak jest chino, kierownica po prawej. Więc liczył dolary nie i się. Kierownica zawsze po prawej. Ale ja ci powiem szczerze, no nie wszystko jedno. Natomiast chodzi mi o to, że wiesz, ja, ja pamiętam, że pierwsze Gran Turismo, w które zagrałem, to było Gran Turismo czekaj i... ja to... czwórka chyba. Czw... Czyli nie, czwórka? Na PlayStation 2. Na PlayStation 2 była dwójka, nie? Były dwa tylko. Yy, 3, nie? Yy, dwójka chyba jeszcze była na pierwsze PlayStation. Gran Turismo? No, tak to jest, jak miłośnicy Xboxa rozmawiają o, o Gran Turismo. Czekaj, okay, zaraz to... będę wiedział. Gran Turismo, Gran Turino, ja pracuję Gran Turismo. Nie, ale Gran Turismo. Jakie Turino? Mnie to nie, nie tyle. Nie, lubisz Dobra, tekstu, Nie, no dobrze powiedziałem, Gran Turismo 4 było na PlayStation 2 i potem Gran Turismo 5 to było pierwsze Gran Turismo Aha. na PlayStation 3, ono wyszło w dwóch wersjach w ogóle, bo najpierw pamiętasz była ta wersja taka pre-release chyba sprzedawana w pudełku za stówę mhm. z, tam, z jakąś tak. taką śladową ilością tras i śladową ilością samochodów y i później wyszła dopiero ta właściwa, ta, ta Gran Turismo 5. Mhm. Natomiast ja pamiętam, że właśnie to moje pierwsze Gran Turismo to było Gran Turismo 4 tak. i wiesz ja wychowany na Kolinie, na tych wszystkich gierkach, które naprawdę miały jakieś fajne, później na tych grach ja bardzo bardzo uwielbiałem gry z Formuły 1, które miały świetny model jazdy zazwyczaj i taki bardzo symulacyjny i tam jeszcze się wyłączało tysiące opcji i to się świetnie grało tak. strzałkami wiesz, na klawiaturze. <laughs> No to, dosłownie, dosłownie realistycznie, dosłownie. nie? Po co płynęło ale... na wystarczy ci kociek naciskania krew się... ale, st ale strasznie się w to wtedy wkręcałem a Natomiast... ja grałeś w Gran Turismo 4 na... a nie, w Dirta grałeś na nie, mówię w Dirta i w te wcześniejsze gierki Natomiast. I, i pamiętam, że jak kupiłem to Gran Turismo 4 i w ogóle słuchaj Gran Turismo 4 na Playstation yy... Na PlayStation 2, to tam nie miałeś chyba gazu w triggerach No tak, XM. Tam się. gaz był, kur, kurde, już chciałem przekląć był w tych guzikach. Tak, tak, XM albo I stary, ten. To było dla mnie tak mega nieintuicyjne, ja po prostu nie wiedziałem w ogóle, jak w to grać. Ale większość I, gier w ogóle na Słuchaj, tych To takich, była jedna. W tak, iPaucie tak, też ale, masz. Ale, ale później, ale słuchaj, jako posiadacz PlayStation 2, które kupiłem na chwilę przed premierą Xboxa 360, to pamiętam, że dość Szalone. szybko znalazłem uzasadnienie, bo była znakomita funkcjonalność na tych padach do PlayStation 2, że te guziki, w zależności od tego jak mocno je naciskałeś, to był ten jakby tak. progres. Nie? Czyli 600 jednym... poziomów nacisku jest. Dokładnie, czyli nie wiem czy tam 600, ale w każdym 600, razie im mocniej... ale chodziło o to, że jak na przykład przytrzymałeś mocno naciśnięty, to on z tego co pamiętam się utrzymywał, bo tam miałeś taki wskaźnik tego nacisku w Gran Turismo. Czyli jakby mówiąc krótko, to działało trochę jak taka proteza trigera. W tym sensie, że wiesz, to jak prawda. nacisnąłeś go tak średnio mocno, to. Chociaż i trigger zawsze lepiej mocnym. działa, bo tam masz to. Nie no, zawsze lepiej, ale chodzi mi o to, że ja wtedy jako ten świeżo upieczony posiadasz PlayStation 2 i Gran Turismo 4. I pewnie dostałem na debatach uniwersyteckich lepsze PlayStation 2 czy Xbox. Nie, to i dostałem wtedy takiego, przykład, i dostałem wtedy takiego yy, plaskacza, że kurczę te trigger i w ogóle jak tu jeździć tym padem, i w ogóle to było pierwszy raz, kiedy zacząłem grać na padzie, nie? Więc od razu miałem styczność z tym padem do PlayStation 2 no więc to wszystko spowodowało, że się po pierwsze trochę od tego odbiłem, a po drugie aha, tego właśnie nie powiedziałem, no więc zacząłem od razu tłumaczyć nie, no, ale to świetnie, że są te guziki, bo te guziki symulują właśnie to, jakbym ten gaz płynnie naciskał w samochodzie nie, więc jakby okay, świetnie, nie. brawo kudos, świetnie realizm ale zachowany ale tak dalej. były triggery nie? wtedy mi się wydaje, nie, czy nie było już... były były, nie, na Playstation 2 w padzie nie miałeś triggerów, tylko miałeś guziki aha, L1, L2 tak, L1, R2, L1, R2, L1, R2. L... R1, R2. coś o, jak teraz był... na, na Switchu i Wii U no chyba nie tylko teraz na Switchu i Wii U, tylko też zawsze to było na tych konsolach. No w każdym razie wracając mm. do, do Gran Turismo 4 i model jazdy, powiem Ci, że w Gran Turismo 4 mi się nie podobał. Dla mnie to było pudełko jeżdżące. Ja w ogóle Karton nie Carton kupo... Box. naprawdę. Takie było moje wrażenie. I jak ja to zagrałem w demo Forcy Motorsport 2 przed jeszcze premierą, gdzie się na, po pierwsze na to strasznie nagrzałem. Po drugie wziąłem tego pada do Xboxa 360 z triggerami które po prostu płynnie oddawały naciskanie tak. gazu, operowanie tym hamulcem, poziomem naciskania tych hamulców i tak dalej. Ten Joy jak odlany, w dłoniach leżał. Do, znaczy w ogóle ergonomia pada do Xboxa 360 jest legendarna wręcz, legendarna. Padł do Lepszy był PlayStation tylko 4. oryginalny Duke możliwe, natomiast, yy, natomiast wiesz, więc jak ja odpaliłem to Grand tą Force 2, to pamiętam, że ten model jazdy, te samochody, które nagle się okazało, że w grze samochody mogą mieć masę jakąś, że one są, że masz takie poczucie, że ten samochód to jest, to waży te ponad tonę i rzeczywiście to jest kawał blachy, która po prostu wchodzi z jakąś siłą bezwładności w jakieś zakręty i tak dalej i trzeba rzeczywiście jakoś tym sterować i ja wiem, że to pewnie model jazdy tutaj, ja się nie będę tym kłócił, bo jeździłem na padzie, więc ten model jazdy nie był pewnie jakiś super niesamowicie tam realistyczny i tak dalej. Wiele z tego to była po prostu marketingowa ściema, ale mimo mi wszystko ale mimo wszystko, słuchaj to sprawiało znakomite wrażenie i ta Forza 2 to był dla mnie w ogóle szok to było, najlepsze, to było dla mnie najlepsze doświadczenie samochodowe od czasu Colin Derta. No, ale... Derta na tak no. tego, tego pierwszego w ogóle, pierwszego pierwszego no ale to był świetny model no jak ktoś, ktoś ma podnieść poprzeczkę to tylko Jules jeśli chodzi właśnie z No z tym dertem że podniosłeś poprzeczkę, no nie, że nie, ale to nie był Dirt, to był Colin McRae... A nie, to czekaj, to był Dirt? Pierwszy nie, no, przepraszam, nie, przepraszam, Dirt jest spadkobiercą właśnie tej serii. Dokładnie, tak? pierwsze to było Colin McRae Rally, tak, chyba tak, tak to było. I później w momencie, Dirt się pojawił w momencie, kiedy Colin, że tak Odszedł. powiem... Odszedł. Tak, zakończył swoją... Karierę. Ostatnio na Dokładnie. Natomiast, no i więc, więc jakby ta forca więc, a wracając do forcy 7, więc jakby ja nie mówię tego, że to jest źle, tylko dla mnie to jest już wiesz, jakby powtórka z. No rozumiem, grzechy, Czyli jakby według ciebie. To to oni po prostu po... Wymyślili już koło i teraz tylko to koło coraz ładniejsze jest, nic więcej, tak? o to, o to się chodzi. Wiesz co? Nawet ostatnio miałem takie skojarzenie z z z kwestią z tym, z taką metodą, nie wiem z czy metodyką, jest, czy z metodologią, nie, nie? nie ważne z taką, z, taką, z takim zarządzaniem agile'owym projektami, <laughs> zwłaszcza w IT, nie, że ludzie się rano spotykają, dyskutują, robią trochę kroków do przodu, patrzą gdzie zaszli, Kawa, herbata, cofają się obiekt. idą dalej i tak dalej, nie, dobra, tego nie rozumiesz, bo jakby nie jestem wystarczająco agilem. Bo nie jesteś jakby z tym związany, natomiast zawodowo. Natomiast generalnie ja też specjalnie nie jestem, ale, ale chodzi o to, że kiedyś tam gdzieś to poznałem. I teraz tak mi się ostatnio miał takie spostrzeżenie, że właśnie ta forca i w ogóle to rozwijanie tych gier to właśnie tak trochę działa. Tak samo było z FIFA. Zrobili FIFA, potem przyszedł czas na tam zrobili nie wiem, FIFA, tam już nie pamiętam którą, ale no, nieważne którą. Zrobili tą. Nie, 2000 tam, powiedzmy 8, mm -hmm. tak. Zrobili FIFA 2008, yy, wyszła, wyszły Mistrzostwa Świata. Gdzie jakby silnik jest, tak, bo w tych FIFA, wiesz, one wychodzą co roku, a czasem wychodzą tak. nawet gęściej, bo pojawia się ta edycja na ten rok w związku z Mistrzostwami Świata z czy z Mistrzostwami up, Europy. Tak. No więc jakie są Mistrzostwa Świata, no to się pojawia ta edycja i bardzo często ona niby jest na tym samym silniku co poprzednia FIFA, ale zawiera już jakieś nowe elementy, które oni w międzyczasie wprowadzili i które wprowadzą na stałe dopiero już w tej nowej FIFA, w tej regularnej FIFA, która dopiero później się wystawi. I to tak działa, wiesz, że oni po prostu tak sobie zrobili coś, teraz mamy już bazę, no to do procesu dodajmy coś kolejnego, dodajmy coś kolejnego, i to tak tylko, że tak. To, jest, to idzie w rozciągnięciu na lata. I tak samo patrzę teraz na, na tą Force w tym. To nie jest jakiś zdarzył, wiesz, znowu, że po prostu znowu Forza, będziesz na tych wszystkich. To trochę rozpiściła graczy. Ale tak moim zdaniem trochę pozytywnym gospodarzieniem, dlatego Ale, że wiesz, masz, masz drugą dodać, serię, no. która jest... Pioruny. Tak, masz drugą serię... Brakuje e, I śnieżyca, bo tam którzy, niektórzy pisali, że śnieżyca jest potrzebna, bo śnieżyca spowoduje, że rzeczywiście e, to będzie najlepsza gra samochodowa na świecie. A moim zdaniem to wcale nic nie zmieni, bo to dalej będzie najlepsza gra Wracaj, na już wracaj do mikrofonu. E, Gran... A, przepraszam, bo się odsunąłem tak, na chwilę. Gran Turismo e, jest tą serią, która niestety wychodzi raz na 10 lat i to jest ten problem, że chcielibyśmy mieć tego konkurenta Gran Turismo, żeby zobaczyć, gdzie znowu jest ta poprzeczka, prawda? Gdzie, e, gdzie jest jakby gdzie jest ten nowy standard jakości gier, e, ścigałek właśnie tych, tych wszystkich. Ale nie ma tego, więc jakby każda kolejna część Forcy ściga się tylko z samym sobą. Jest bardzo podobnie właśnie jak z Fifą, tak mówię, że oni po prostu znaczy, wiesz, one się mogą ścigali, jakieś tam no, małe... Się nie ścigają małe... Z sobą. Znaczy, no, oni się ścigają Wiesz, Fifa się przez wiele lat ścigała z PESA. No tak, ale PES już dawno na razie... jest jakby w tyle i jest Marta. jakby... No, nie, nie można nawet porównać popularności wiesz, PESA do, do, do, do Fifa. No, Fifa jest uh, absolutnie numerem jeden w ogóle chyba sprzedażowym Electronic Arts i w ogóle jedną z najpopularniejszych serii na świecie ever, a, a bez, no, powiedzmy, jest jakąś alternatywą, ma swoich zwolenników, też w miarę dobrze się sprzedaje, ale to jest w ogóle zupełnie inny poziom. I, a, ale jest tak, że no, jaką, nie wiem, jaką trzecią taką grę e, opiece nożnej znasz, która mogłaby powiedzmy gdzieś zająć to, to trzecie miejsce na podium? Nie chyba kiedyś było Wirtua Soccer chyba. No bo w Sensible Soccer, nie, jakby jeszcze się cofnąć dalej. Nie no, Sensible Soccer to w ogóle no tak, moim zdaniem no, no. Virtua Soccer to było 3D. No wiem, no, Social Soccer jest teraz, Kick-Off, Revival, ale to są minigierki takie, wiesz, no, arkadowe. W Virtua Soccer to było w czasach, kiedy tam to było, to, to było ostro. No właśnie, ale ja mówię o, o roku 2017. Jaka jest konkurencja dla FIFA jeśli chodzi o piłkę nożną? oprócz PESA. No nie, no oczywiście to wiesz, no, no kupili wszystkie ma... możliwe licencje, no to co, co tak. to, to jaka może być konkurencja? No właśnie ma? i generalnie Forza ma troszeczkę inny, inny poziom, ale moim zdaniem Forza tak naprawdę nie ma konkurencji, bo są inne gry, które ja bardzo lubię na przykład jest nie no, Asset, ma Assetto Corsa, Project Cars, to są świetne gry, ale one są skupione na takim bardzo realistycznym podejściu do wyścigów samochodowych, gdzie jest... Yy, że ta, ta kariera jest żmudna. Ja, ja teraz gram w Project Cars 2. Jakbyś chciał posłuchać, nie wiem, mogę ci powiedzieć, jak to wygląda tam, ale. To ja jest ciężka praca. To jest ciężka praca. Musisz, prawda, zaczynać od tej formuły Ruki, wiesz, wygrywać te wyścigi, przychodzi, wiesz, tam ściga się, nie wiem, Renault Clio jakimś malutkim, a. To mi się podoba w Force, że tam jak chcesz karierę zacząć na jakimś takim fajniejszym samochodzie, to możesz. Oczywiście musisz tutaj kasę zbierać, zanim będziesz mógł sobie kupić, nie wiem, e, jakiegoś Bugatti, Peron i tak dalej, ale. No nie, ale to w każdej Force tak było. Tak, no. ale chodzi mi że... o to, że po prostu ale możesz to nie... sobie fajny samochód pod, pod, pod, podkręcić, tuningować i tak dalej, żeby ci się naprawdę fajnie jeździło szybko i tak dalej. Nie budujesz tej kariery tak żmudnie, tak realistycznie, jak to jest właśnie w takich grach jak Assetto Corsa, jak Predokersa, które znaczy, są niegrywane chwili... praktycznie na padzie. No. To jest ciekawe. Nie po pierwsze tak, kompletnie się ze tobą nie zgadzam, bo projekt Cars też mnie wszyscy straszyli, że jest niegrywalny na padzie. Zrobiłem drobny research, ustawiłem sobie ustawieniach, bo ta gra rzeczywiście ma te ustawienia wszystko możesz personalizować i gra jest znakomicie grywalna na padzie. Po drugie, model jazdy był świetny. Owszem, ja nie grałem pewnie na jakimś takim najbardziej mega realistycznym ze względu na to, że tam no nie mam tych kierownicy pedałów i tak dalej. W związku z tym, w związku z tym wiesz, jakby grałem wyłącznie na, znaczy to no też na jakichś tak. tam realistycznych ustawieniach, ale takich powiedz do jakiegoś takiego hmm. tam poziomu. Natomiast yy, natomiast gra w zupełności była po drugie, A wy jesteś ciekawy, yy, już I teraz ci wejdę w prowadzili no, Wprowadzili? No. Wiesz, jakie studio zrobiło Project Cars? Wiem. Ci, co zrobili Shifta. No właśnie. A Shift ci się strasznie nie podobał. A właściwie model jazdy, czy to w ogóle ta, ta, ta mechanika, to ona jest jakby... W... Nie nie, nie, nie, w ogóle się, kompletnie się z tobą nie zgadzam. Nie jest to ten sam model jazdy, który jest w sifc i wcale to nie jest tak. To, że to zrobili ci sami ludzie, a ja uważam, że model jazdy jest właśnie w stronę Forcy. Bardzo mi przypomina Force tak? i dlatego też tak. mi się ta gra podobała. Tak. I nie widzę wcale dużych różnic, nie? Odpalałem i zarówno Force 5, Force 6, przepraszam, i Project Cars i porównywałem sobie, jak się jeździ samochód i tak dalej, jak, jak on się zachowuje w tych różnych tych, więc absolutnie, to nie jest tak, że Project Cars to jest jakaś niesamowita gra, a Forza to jest po prostu jakaś popierdółka i vice versa, tak? Jakby to, to w ogóle to nie działa w ten sposób. Pewnie Project Cars jak posadzisz sobie, wiesz, zrobisz sobie fotel, zrobisz sobie taką atrapę samochodu, to Skartonek. pewnie Project Cars. Tak, to pewnie Project Cars pozwoli Ci na więcej rzeczywiście i tak ci pozwoli rzeczywiście poczuć, jakbyś jechał. Tylko, że nie poczujesz, jak jedziesz w prawdziwym samochodem, bo nie poczujesz przyciążeń i tak mhm. dalej. Ale będzie to symulował przynajmniej, tak? I, I może to pozwoli. Ale do takiej tradycyjnej gry na padzie gdzieś tam w, dla relaksu, nawet jeśli grasz w gry samochodowe i symulacyjne, to wydaje mi się, że to w ogóle nie ma co kopi ruszyć o to, że Project Cars to jest nie wiadomo co, jakiś święty gra, a Forza to jest coś innego. Nie, Boże, nie, w zasadniczo nie, nie. są. Oczywiście te modele jazdy są trochę różne, ale to, to nie są różnice kolosalne. Natomiast ja w ogóle nie widzę w Shift'cie. Dla mnie Shift był beznadziejny. Jazdy. Dla mnie to była porażka, to była gra po prostu. Nie, nie wiem, co o niej kiedyś mówiłem, bo wydaje mi się, że chyba trochę mi się podobała, potem mi się przestała podobać. I, znaczy ja ja, i ja nie wiem. powinnam tylko co ale... na temat Shift'a. Tak, no, potem chciałem wrócić do tego shifta, ale już ostatnio do niej wróciłem, ale proszę kars mi się bardzo podoba. Mhm. Yy, natomiast wiesz, ja mam inne spostrzeżenie odnośnie tej gier. Forza wprowadziła coś, znaczy to chyba nie Forza wymyśliła, nie wiem kto to wymyślił dokładnie, to przewijanie, to chyba wymyślił ten... Eee, Race, nie. Eee, na R. Tak, Race Driver. Race, Race Driver Grid chyba. Grid, i rzeczywiście to, to przewijanie spowodowało, że masz takie. Bo to, że tam jest kariera i że zaczynasz od dalej, to jest w każdej grze samochodowej. To nie jest wcale tak, jak ty mówisz, że w Porsche karst nagle jeździłeś jakimś Ale nie, chodzi o to, że w to Cars robić. masz realistyczną, wiesz, zaczynasz od podstawowych samochodów, możesz, możesz się zacząć ścigać go kartami, możesz tam formułarówki i tak dalej, ale zanim będziesz I mógł się ścigać super. naprawdę dobrymi samochodami, czy jakby, wiesz, to musisz, prawda, przejść też szczeble tej kariery. A, a no w tak, masz czas na to, żeby się nauczyć sobie tras, zrobić, żeby... wziąć sobie nie, takiego nie golfika i sobie go podkręcić i będziesz, wiesz, podkręcić sobie na A, nie? I tyle, no. Też go nie podkręcisz od razu na A, bo też musisz parę wyścigów wygrać, żeby mieć za co go podkręcić. Więc ale tak, relatywnie, nie trochę tej relatywnie dużo mniej wyścigów. Wydaje mi się, że naginasz trochę rzeczywistość. Natomiast mi się wydaje, że jakby kolosalna różnica, to która jest to jest, to, to to jest, to jest ta możliwość przewijania tego czasu. To znaczy, w przypadku Forzy rzeczywiście to dużo zmienia. Dlaczego to dużo zmienia? Każualizuje rozgrywkę. Nie wiem, czy to kazualizuje rozgrywkę Co to znaczy casualizuje rozgrywkę? Ja na przykład mam wyłączone przewijanie czasu. No właśnie, bo ty jesteś serious no. Gamer, a ja mówię o takiej Nie graczach, jestem Serious którzy... Gamer. Po prostu mi się to nie podoba, dlatego że właśnie dlaczego? Dlaczego to wyłączyłem, a wyłączyłem to właśnie dlatego, że jak przerzuciłem się na Project Cars, to zauważyłem że o wiele więcej, o wiele szybciej o wiele łatwiej jest mi się uczyć samochodu i jego zachowań w danej grze, danego modelu jazdy i później prowadzić samochód kiedy tego nie mam tak. i jestem bardziej skoncentrowany na grze i dostarcza mi to dużo większej przyjemności, bo jestem dużo bardziej wciągnięty w samą rozgrywkę i tak dalej tak dalej, ale to ja mówię znowu o swojej Dlatego strasznie polecam Ci Drive Club jak kiedyś będziesz miał PlayStation 4, to Drive Club jest rewelacyjny i, w, i tam nie ma przewijania czasu i tam po prostu jak, nie, jak no, ale musisz zrobić trzy okrążenia to jest... To jest, to jest taki... Nie, wiem, no, co ty? Co ty? No ja słyszałem, że to jest badziewna gra. Wszyscy mówią, że to jest jakaś gra ostatnio chyba taki Ktoś komentarz... Też się chyba tak, bardzo nie lubi i cię okłamał. Co za szuje jakaś... Jest nie, celubista. no ja czytam opinie w internecie. No, ludzie piszą jednak, ludzie... mnie na gazeta.pl. Wiesz co, wstydziłbyś. Nie, już nie ma na gazeta.pl, bo już nie ma Game Cornera. Aha, no tak. No to, to, było, to było jedyne z dobre źródeł informacji. Nie no, to. No ale na się tak. Game Hot to, był, to było jedno z tyle źródeł informacji. No to, ale to było. Prowadzili wideo, to, zanim to dokładnie. było. Dokładnie. Dokładnie, bo to w ogóle to. to jest Prowadzili wideo do radio. Prowadzili radio do Polski w ogóle, do, do polskiego nie. internetu. To nie było Radio Wolna Europa, był Game Hot. GameCode to było jak Radio Wolna Europa, jak się słuchało tych innych podcastów, to tam było rzeczywiście tak. reżimowa telewizja. Tak, Nadawane z Turunia przez nas, Ural. Dokładnie, a u nas była rzeczywiście mm -hmm. Radio Wolna Europa. No tak, mm -hmm. wolny głos, wolnych ludzi w wolnym społeczeństwie. Dlatego z jeśli, jeśli e, już mi kiedyś tak zaufałeś, e, chociaż nie, nie zaufałeś mi, ale pamiętam, że mówiłeś, że Half-Life 2 to jest taki po prostu taki paździerz, taki, takie G i tak dalej, aż w końcu zagrałeś. I pamiętam, że ja, to, ja na przykład to jest jedna z moich anegdot. Nawet jak ciebie nie ma na podcaście, temu powiem. za każdym razem. Ale to nieładnie jak mi nie ma i im opowiadasz. Wtedy naprostowałem Juliusza i mówię, a nie mówiłem, znaczy, że, ja że Half-Life się spodoba i tak dalej. Nie, ale to też wiesz, ale ja no to patrzę z innej strony. Zwróć uwagę, że zobacz, nie jestem taki jak ty. Tylko Kroła nie zmienia poglądów. Nie jestem taki jak ty, zapiekły tak? za w swoich, nie, nie ty, za w swoich <laughs> sądach i przekonany no, dokładnie o swojej wyższości. Tylko wręcz <laughs> powiedziałem, no rzeczywiście. Nie, no, Half-Life. Ja, ja bardzo, dwa, bardzo często przyjmuję. Przepraszam, nawet inny. też jak przyjmuję. Half-Life 2, świetna gra. To było na pudełku, podpisane redaktorka. No. Po, polskie wydanie z kupkiem. No, na orange boxie też. Wszystko zależy od tego, czy Cenega była wydawcą. Ach. Już nie pamiętam. Nie, chyba nie, nie, chyba nie. Chyba, nie. chyba CD-Projekt wydawał ten, Tak? Nie, jest, nie jestem pewny, Trze nie wiem. No trzeba, wie. trzeba zapytać w centrali. Więc jak kiedyś mi zaufałeś, chociaż nie zaufałeś, to pamiętaj moje słowa: Drive Club to jest gra, co ci się spodoba, która ci wciągnie, mimo że ma dużo bardziej ale słuchaj, napis. Ale ja tego Orange Boxa, na Xboxa, to ja kupiłem i tak nie ze względu na żadnego Half-Life'a, tylko ze względu, bo ja wtedy zagrałem w half lifea 2. Ja kupiłem Orange Boxa ze względu na, ten, na to ciastko. Portal czy Team Fortress tak. 2? Nie, na portal. Team Fortress 2, znaczy w ogóle ten Orange Box to było świetne, bo ten Team Fortress 2 też był super. Wiesz, że on jest ze wstecznej kompatybilności, więc jakbyś miał jeszcze tą płytkę, to byś mógł ją opalić. Nie, ale niestety już nie mam tej płytki, bo znasz to, że ja się nie przywiązuję za bardzo do płytek, więc <laughs> lubię <laughs> Chyba, że w <laughs> no w każdym razie w każdym razie wiesz wracając teraz do tej forcji do tych, tych, i teraz ta możliwość cofania tego czasu, mhm. powoduje, że rzeczywiście jakby jest trochę łatwiej. Zamiast, pod... bo wiesz, w projekt Cars Czyli jak spartolisz zakręt, mhm. spartoli... no nie, no nie do końca, bo to jakby, co to znaczy skarżualizował się? No, no że skażualizowała. Y, dla gracza Ale takiego, to... który po prostu musi sobie, po... zamiast powtarzać cały wyścig i tracić, nie wiem, 10, 5, 10 minut, wystarczy, że scochniesz no ten kawałeczek, Cars. Tak, cofniesz ten kawałeczek i sobie jedziesz dalej. I jakby karierę przechodzisz płynnie, tak? I po prostu bawisz się tylko wjazdy jakimiś ładnymi samochodami W Project Cars, w Asato no, w Drive nie, No dobrze, ale, ale poczekaj. W Mario nie Kart. Gra nie się ma nie poczekaj, gra się nie skarżualizowała, ponieważ gra daje ci po prostu pełen wachlarz możliwości jeśli wyłączysz cofanie czasu, to tak samo jak wyłączasz asysty, dostaniesz większy przelicznik punktowy na koniec. No możesz, ale I ludzie i... nie patrzą na to, wiesz, jak, jak, jak no na dobrze, coś. ale to słuchaj, ludzie na wiele rzeczy nie patrzą, tylko co to ma do rzeczy? Gra nie... Ale ty nie jesteś każdych ja cię nie chciałem obrazić. Juliuszu. Ale mi nie o to chodzi, tylko mi chodzi o to, że gra po prostu daje ci możliwość. Jak chcesz, możesz grać w, z autopilotem, możesz wszystko ustawić sobie na życiu, tą ścieżkę. No ja wiem, że ty grasz tam z tą ścieżką, masz na pół ekranu wystawione i ci pokazujesz, ja mam, gdzie masz jechać. Ja mam ja, wam sobie po prostu gumki zakładam na pada Nie, i sam jedzie. Masz... Nie, jak ty zakładasz i masz przejść karierę to ty podłączasz klawiaturę Słuchaj, i Słuchaj, wiesz co? Juliuszu, grałeś w na padzie? Na PlayStation? Sre, Albo na... Sre, so, so, no, to nie wiesz, to jest no. jakby ból i męka grania, właśnie na Wii. Wiesz, co, mnie, w w co mnie boli przed tymi grami typu Asetokorsa? Bo ona chyba wyszła na Xbox. Wyszła, wyszła, tak. Że, że te gry słabo wyglądają. Nie, ładnie wyglądają. ładnie wyglądają. W porównaniu z forcą w ogóle znaczy, nie ma. A Corsa w wersji pc towej bo konsolowej to oczywiście, no niestety, musi iść na ustępca wiesz, No dobrze, to, no to, to, to słuchasz. No nie słuchasz mnie, ja, ja mówię o tym. No. Aha, że po prostu na PC Asetokorsa wygląda fenomenalnie. Jest jedno z najbardziej. Czy naj... Takich ultra realistycznych, a Wasetokorsa, Corsa on odsorowywali franckie. Pod warunkiem, że masz komp komputer. Chodził z laserem i mierzył, w Dobra, pod warunkiem, że masz komputer za odpowiednią ilość dolarów. Natomiast y, za liczbę, albo, na te... nie, albo ilość, nie wiem, chodź. Jak masz ideę Natomiast w każdym razie, no dobra, kończąc tą Force 7, to chciałem tylko powiedzieć, że ta Force 7 jest spoko. Natomiast y, wiesz. No bo, ja kole... nie... no bo słuchaj, co możesz powiedzieć no, dodali do kałuże, które teraz mam nadzieję, uh, że nie wydrukowali wszystkich moim pudełek będzie bo Forza będzie cytat od... na pudełko ale Forza wiesz, jak będzie... <laughs> to będzie w edycji to będzie w edycji Game of the Year demo 6 na 10 natomiast słuchaj, a, ale jeszcze a propos samego dema, to Posze powiem jedną sobie. rzecz zrobili słuchaj, jedną rzecz zrobili świetną w przypadku tego dema, bo nie wiem, ostatnia historia wersji demonstracyjnych w Forzie i tak samo w Forzie Horizon, to jest moim zdaniem jakaś porażka, przez 5 minut musi, w przypadku Forzy Horizon chyba trójki, tak samo dwójki, to musiałeś oglądać jakiś filmik mhm. i nie można go było przyspieszyć mhm. ok, mi się wydaje, że tutaj, że tutaj ładowanie w <laughs> filmu taki... jest jeszcze dłuższe Dobra, samo ładowanie jest może i dłuższe, ale chodzi o to, że ja opcję wyboru, ja już mam świadomość, że włączam to demo i po chwili mogę wybierać tak. trasę, mogę wybierać to. To się mi wczytuje, a w tym czasie mogę sobie ustawić parametry. Herbatę, zrobić kanapki. Yy, dokładnie, mogę Gdzieś sobie ustawić parametry tego, tego. jest no, załadowane. Natomiast, natomiast, no tak, no tak jak w czasach Atari. No i wszyscy wychodzą z pokoju, żeby to nie dmuchnęło. <śmiech> tak. żeby... Nic nie mów, nic nie mów. Nic nie się jeszcze nie wgra. A <śmiech> później self-testing no, Natomiast wracając do, wiesz, do, do Forzy, to to jest okej, okay. natomiast myślę, że w Forza 9 to będą dopiero kluczowe zmiany, bo tam będzie yy, Co? odwzorowana dynamika napełniania kałuży na ulicy w tam 20, 20 mikro. renderowano no pojedyncze płatki śniegu. Dwa milimetry deszczu na minutę tak, odwzorowane. Tak, tak. I Czyli i jak ścigasz się 6 minut, to masz przez 6 razy za 12 mm raz w się się napełnia. I wyścigowy... będzie wiesz, i ten goleś będzie pokazywał. Zatrzymałem się przy kałuży i pokazuję. Zobacz, na początku wyścigu to było prawie puste, a teraz jest prawie pełne. I po raz pierwszy właśnie w force Motorsport 9, kiedy będziesz miał wyścigi samochodów turystycznych. To to będą naprawdę turystyczne samochody. Czasami to będą karawany, tam jakieś podwójne kampingi, <grym grym> walizki będziesz tam na tak. No jaką dzieci. cholerę oni wprowadzili te ciężarówki teraz w tym demie? To jest, jest rzeczy. To jest właśnie, to jest właśnie, to, to, masz rację, Nic to dojdzie do, do tego, po że po będziemy prostu. się ścigali po prostu samochodami z przyczepami kempingowymi. Nie ja rozumiem, by maluchy wprowadzili, wiesz, bo to jakiś centymetr, nie? nie wiesz, to ma 126P, nie? A potem będziesz oglądał, a potem będziesz o, oglądał, no. słuchaj. Y, bo jak są te showcasey takie tych samochodów nie, w Fordzie, to będziesz oglądał, jak chodzisz po tych takich przyczepach kempingowych, wiesz, z najwyższej półki, takich najbardziej tam rozbudowanych. No, double tak dalej, double wide, tak zwanych, nie? No, Czyli... I będziesz sobie łaził wiesz, po nich i tak i mógł zobaczyć, czy tam tu jest. A wiesz, śmiejesz się, ale w Niemczech są bardzo popularne i wiesz, że ludzi po prostu zjechało całą, całą Europę. W takich samochodach. Nie, no, czy się to, ścigali, wieś, jest, no, nie? czy to, to był Cannonball, ale popularne, no, są takie rewiry w nad morzem, w których rzeczywiście Ale webrasz sobie pierwszy Dakar właśnie taki. No. Takim takim samochodem campingowym. Nie z naczepą, tylko wiesz, to taki camping, co masz samochód i no jak jakby tył, je jedna całość, tak, no. Kuchnia, łazienka, toaleta. No to słuchaj, no to nie, no, no to do tego mówię, no to to jest rewelacja, słuchaj. I to będzie to jest kierunek zmian w I fordzie. Poziom właśnie grafiki jak w Star Citizenie, że możesz wyjść Prawda, jak jesteś w Pitstopie, to możesz wyjść, możesz właśnie obejrzeć. To tak powiedziałeś. tak, tak. tak Ale chodziło mi o to, że po prostu możesz tam wejść, widzisz się z trzeciej osoby, możesz z toalety skorzystać, możesz tam w sąsiedzi napić kanapie. Ale to jest jeszcze małe piwo, bo Forza 12, to będzie prawdziwa rewolucyjna zmiana, bo w Forcy 12 stary wprowadzą wyścigi rowerów. Może być, tak, górski, ale nie turystycznych, czyli wiesz, tych takich nie, miejskich, to... o, miejskich. Takich. Nie, no będziesz mówił, że w Warszawie wiesz, masz te wetuilo, nie? No, no. Że takie to co wynajmujesz. Tak. I to będą mikropłatności. I trzeba, I trzeba stać być... na przykład i czekać, aż przyjedzie jakiś rower wolny, bo oczywiście wszystko. Zanim te... dojedziesz stary, w Forza Horizon 10, puste. zanim dojedziesz do swojego samochodu, to będziesz musiał rowerem przejechać. Ale, ale żeby wiesz, to nie, prze... śmieszne, przejechać rowerem, to śmieszne, będziesz musiał wziąć w ale, ale wiesz, i zapłacić tak mikropłatność 2 dolary ci z karty po pierwsze i dopiero wypożyczyć, bo po tej wyspie całej możesz dojechać do, do, do samochodu. I już śmiesznie, ale wiesz co naprawdę będzie, bo to, że rowery to już jest tak znyśliłeś tak, znyśliłeś. Ale stary, właśnie mi się coś przypomniało. Ale Słuchaj, chciałem dzisiaj, ci powiedzieć, rzeczy... że, że będą samochody elektryczne, wiesz, to będą te hybrydy, plusy, nie? I tak dalej, że no Tesla... jest. To chyba już było. A tak Ale lepiej słuchaj, słuchaj, w, słuchaj, dzisiaj jechałem samochodem o godzinie 12 w Warszawie. Jechałem samochodem, słuchaj, przez środek, przez Centrum Warszawy pana, tam, gdzie, tam, gdzie jest Pałac Kultury. I słuchaj, i po prostu doznałem jakiegoś olśnienia w kraju zniewolonym. W kraju, w którym nie ma wolności. W kraju, w którym po prostu łamane są prawa człowieka i tak dalej. Wszystko na czerwonym świetle. Stary, szła kolumna po lewej stronie ulicy. Słuchaj, otoczona przez kordon policji. Kordon policji, słuchaj. Rowerzystów. Jakiś, zaraz ci powiem, co z ma Dwa samochody policyjne, wierzy. wiesz. Wszystko się świeci, jakieś sygnały. Ta, ko, ta kolumna miała około 100 metrów długości. Może mniej, może 50. I to A, byli kamery kłamię, telewizja hipsterzy kłamie. Na deskorol, stare, to byli hipsterzy na deskorolkach. <śmiech> Ale to <śmiech> no, no, taki sumownie, plastikach, kuźwa. czy takich, wiesz, z... profesorkach. Co? Na longboardach. Aha, longboardach. To... większość była na longboardach, ale no to one, I słuchaj to, i tak to w sumie patrzą. to nie było dużo słuchaj, ludzi, jak to miało ale chciałem, nie, ale, to, no ale właśnie ci mówię że w tym świecie, w tym takim gównianym polskim kraju, który jest taki I to była jakaś straszny, masa to... krytyczna, do nie wiem co to było, ale jakaś, jakaś stara poważna manifestacja że się nie przyłączyłeś, pewno, to taki na pewno protestowali przeciwko stary buntownik wolności słowa w Polsce że się nie przyłączyłeś, to się dziwię że nie wyskoczyłeś z samochodu i nie wyciągnąłeś swojego longboarda nie, bo ja sobie już przygotowałem, stary, jechałem do, do tego, do jakiejś drogerii, żeby przygotować sobie paczuszkę na wypadek, jakby mi o 6 rano mieli wywlec z łóżka. To jest, chyba mi umknął ten dowcip. To nawiązanie. Jak to ci umknął? Kiedyś o tym rozmawialiśmy, że tam nie pamiętasz tych artykułów na gazetach chyba.pl, jak pisali poważni ludzie o tym, że na drugi dzień ich mogą aresztować i wywlec z łóżek. I Ale po, po co im coś tam z drogerii? No nie, no, no bo mydło, wiesz, nie wiem, grzebień, jakaś do, <grym> Aha, dobra, dobra no, te książka z przeceny. wiesz, <grym> do samolotu <grym> dobra nie, po prostu z kapciami. Nie, ale nie, śmiesz się. No dobra, Oważam wytniesz najwyżej, moje Nie, maje, nie, nie, nie, nie, polityczny. Polityczny. Ja nie czasu, żeby wycinać. Nie, nie mam czasu, czas, żeby grać i wycinać. Yy, Dobrze, co ja chciałem tak. powiedzieć? Trzymam cię za słowo. Więc... Chciałbym usłyszeć, że ten podkaz zaczyna się od tego... Od tej anegdoty te z skorolkami, tak? Nie, od tej anegdoty od tego, jak się pomyliłeś. No ale ja nic, nic się nie, nie wyciągiem. Nie wiem co w ogóle. Znaczy... No bo powiedziałeś i wróciłeś i coś jeszcze raz. Ale właśnie nie pamiętam, bo ja aha. No ale te, to jest mówisz, nagrane to, na szczęście. Tak, tak, tak, tak. Dobra, y, przejdźmy do rzeczy, bo hmm. czas na to. Tak, chciałem powiedzieć, że ja grałem właśnie teraz w Project Cars 2. Gram. Mm -hmm. Gram. Y, I przyznam, że to jest druga droga do tego, że jestem po tych pierwszych kilku karierach i jestem chyba na tym drugim etapie, na tym drugim poziomie tierze. Ale grasz na PC-cie czy na Xboxie, nie, na Xboxie. I... Ale dobrze to wygląda w porównaniu z Forcą 7? Nie wygląda tak dobrze jak Forza 7. Wygląda mm. ładnie. Są takie trochę glicze graficzne, czasami się zdarzają, ale to jest coś, co, na co nie zwracasz uwagi. Ale e... dalej jest tak mało samochodów? No, nie wiem, nie liczę, ale 12 jest przynajmniej. 12 w wyścigu co najmniej jest. Więc... Ale nie, ja mówię o samochodach. Nie, no nadal jest właśnie tak, że masz po prostu formułę Ruki, no to masz wszystkie te samochody, które wyglądają jak takie budżetowe wersje, wiesz, Formuły 1, taki wiesz, bez spoilerów, same koła, wiesz, taki, taki lepszy gokart, nie? Mhm. Ale się jeździ bardzo dobrze, bo jakby ta fizyka jazdy właśnie tych, tych, tych, tej formuły roki jest bardzo dobra, ale e, przeszedłem kilka tych etapów, nie? I później kolejny tir, to już jest tak, masz do wyboru samochodów mówię, o, będę chyba się czuł dobrze, jak sobie wybiorę formułę tam e, Clio, nie? Renault Clio wyścigi, nie? Kurde. Mhm. Co za akręt, to bączek, co za akręt, to bączek. Ja nie wiem, czy ja mam po prostu jakieś kontrole trakcji wyłączonej i tak dalej, czy po prostu ten samochód jest właśnie za lekki, czy coś. Znaczy fajne jest w ogóle w, w Project Cars 2, że jak na przykład coś ci w modelu jazdy nie pasuje, to idziesz sobie tam do inżyniera, nie, tam jest taki taka zakładka i zamiast wiesz, dłubać w tuningu, to nic ci zadają pytania, jak ci się jechało? No, tam mówisz, trochę mnie zarzucało, tam tyłem czy tak dalej. Nie? Bo masz taki do, do, do wyboru powiedzieć. Ale no, powiedz i to mi, odmierza, to na ci gra od... bardziej A ci... gra ci odpowiada co? Nie, no właśnie... I tak, to, to nie się... umiesz jeździć. No, no, Graj, że tak był, ci nie będzie zarzucało. Nie, pytanie jest tak. Czy jesteś julesz, Jules? czy nie? No ja czy mówię nie. Dodatny. Aha, no dobra, to pytamy dalej. Bo jak, jak julesz, to wiadomo, że tam od razu, nie, to, musisz, to musisz wyłączyć, jak, nie wiem, powtarzanie tam, przewijanie czasu. I będzie ci się lepiej jeździło. Ale jak... Ale nie ma przewijania czasu w projektach. Dlatego to jest tak naprawdę odpowiedź wymijająca. Ale, jeśli nie jesteś No julesz, dokładnie, bo ja wtedy się z nami przecież wyłączyłem przewijanie tak, czasu. Co, jak, co oni gadają? Tak, jak nie jesteś julesz, to wchodzisz, prawda, w, w kolejne. W jules. jules. przepraszam. Yy, nie wchodzisz, yy, znaczy wchodzisz w kolejny, jakby ogień pytań i pytań, się, czy jest podsterowny, czy nadsterowny, czy to trzeba zmniejszyć, czy wagę zmniejszyć, czy obciążenie tak. To jest wszystko na zasadzie takich pytań, nie? Yy, które ci zadaje taki wirtualny, to jest oczywiście tekstowo, to nie jest tak, że widzisz jakiegoś mechanika, który ci tłumaczy wszystko na no. zasadzie. Trzeba też, no dobra, no. chodzi o to, że powiedzmy teoretycznie, bez takiej skomplikowanej wiedzy czy, bez dumania w tych, tych układach to no nie jesteś w stanie coś zmienić w modelu jazdy pod swoją korzyść, ale tak naprawdę to i tak wydaje mi się, że to nie ma większego znaczenia. No albo albo lamisz, albo nie. Więc lepiej sobie te suwaki prawda, na, przesunąć na do na, na, na, na, na początkującego, niż, niż przesadnie zmieniać, prawda, jak, jak ci samochód reaguje na drodze. Ale po prostu moje pierwsze, pierwsze właśnie doświadczenie z tym Renault Clio no jest fatalne. Chyba sobie po prostu zmieni karierę, nie wybiorę sobie godziną. A może po prostu nauczysz się jeździć? Albo nauczy się jeździć, tak, jest taka opcja. Tylko bez przewijania, to ja nie wiem, jak się nauczę, nie? Z, no, dużo czasu To stracę. będzie ciężko pewnie. A wiesz, żona, dzieci i tak dalej, to ja nie mam czasu, żeby się uczyć. A są jeździ. zmienne warunki atmosferyczne? Chyba tak. Chyba tak. Znaczy. Też mi się wydaje, że były w tej w Znaczy, one pomysł. są, ale, ale nie jest to takie na przykład dynamicznie zrobione, przynajmniej yy, yy, wiesz, w demie Forcy, tej 7, yy, 7 jak jedziesz Nissanem, to. W, te, te, tą, tą trasę jeździsz wystarczająco długo, że zmienia Ci się wszystko. I pora dnia, i warunki atmosferyczne i tak dalej. A tutaj jednak nie jest tak, że albo jak masz deszcz, to masz deszcz, nie? Jak, mhm. e, jak zaczyna się jakaś mrzawka, no to widzisz tą mrzawkę i tak dalej. Tylko, że na przykład ja w tej formule Ruki, prawda, no nie masz takiego kupitu, nie masz y, szyby przedniej, tylko jesteś, prawda, w takim tak, trochę osłoniętym. Więc jakby nie widzisz tego efektu, że tych kropel deszczu gdzieś na, na szybie i tak dalej, to jest jakby kropel deszczu są bardziej na kamerze, no. Ja jest tam. Wiesz, graficznie Project Cars y, nie, nie przyczepi się do niczego, ale to jednak nie jest ten sam poziom co, co Forza Motorsport 7. Y, niemniej jak wyjdzie prawda patch do, do Xboxa One X, no to wtedy może się to wszystko zmienić, no nie? No hmm. właśnie, to jest coś. Co ale ja, ja oczywiście Project Carsowi dwa nie odmawiam, tylko po prostu czuję, że będę musiał tyle czasu poświęcić, co na przykład Assetto Corsa, zanim nauczyłem się po prostu grać w tę grę na A wiesz, a tych opcji, y, wiesz, właśnie ustawianie na przykład, nie wiem, czegoś takiego jak, jak po, tej, ten, ten dead zone nie? na padzie, nie czyli wiesz, jak ci reaguje do jakiego momentu, prawda, yy, gałka analogowa i tak dalej, to wszystko prawda, wymaga jakby trochę ogrania, żeby wyczuć, czy, wiesz, jakie ci ustawienie pasuje, więc ale pod względem właśnie tak jakby tej kariery i tak dalej, to jest wszystko przepięknie zrobione, prawda? że jak, jak ktoś kocha samochody, kocha wyścigi, no to poczujesz się jak w domu, bo jest cała ta atmosfera, wiesz, ta pompa tego, że robisz karierę, wszystko jest jakby realistycznie wzorowane. to nie są wyścigi z powietrza, oprócz tego, że oczywiście trasy są realistyczne, to cały ten układ tej kariery, przynajmniej tak mi się wydaje, a jeśli to nie jest prawda, to nieźle mnie oszukali, ale że to wszystko jest na bazie autentycznych, śmiem licencjonowanych wyścigów i tak dalej, więc powierzchni na pewno jest interesującą Grą. No to tyle, jeśli chodzi o moje granie, bo y, mógłbym Cię pozanudzać, ale właściwie to wspominałem o tym w ostatnim odcinku, że nadal gram y, w Mario i Kurliki, czyli to takie humorystyczne podejście do, do gier typu x home To tyle. Y, nie wiem, co Ty... Co jeszcze właśnie grałeś, Juliuszu? Czy coś było oprócz y, tego, tego... tego... tego dema? To, czy w ogóle odpalałeś się przez ostatni tydzień, dwa? Nie. No, czy tylko tą force zobaczyłem? Chciałem tylko to zobaczyć. To pozwól, że y, zmienię temat i y, do wyboru. Masz nowinkę techniczną lub dramę. Jaki pan sobie wybiera temat? Dramę? Znaczy to nie, nie, no, właśnie. To, czy chce, chce pan porozmawiać o dramie? No niech. A, a dużo mamy jeszcze tematów? Nie, nie dużo, nie dużo. Ale do ile? No, dwa, trzy góry. Właściwie dwa no, dobra. dwa. no to szybko. No to drama. No. Jak wiesz, jest taka bardzo popularna gra, która sprzedała się według najnowszych informacji i to w wersji owej W 13, 13 milionach sztuk. To jest gra Player Unknown Battleground. Players Unknown, Player Unknown's Battleground. No. PUBG dla przyjaciół. Czy to jest taka ta gra, sobie wyguluj, tak jak słyszę, jak zygasz tą to jest, To jest gra, w no. której masz i to większość ludzi wie, ale ja specjalnie tą ekspozycję robię dla Ciebie, już. No, dziękuję Ci, że jesteś tak miły, bo mam nadzieję, że dzięki temu, tym... słucha ten podcast, którzy mają Podobne, duchową tak, tak. jakąś taką A, zgodność ze mną Mario, tak. i dokładnie, tak. Grałem klawiaturą w Forza 7. Można, można, bo Forza 7 jest także na pc -cie. I y, PlayerUnknown's Battleground to jest absolutnie fenomen, to jest gra, w której w stylu właśnie Battle Royale masz 100 osób, każdy przeciwko wszystkim i jest tylko jeden zwycięzca, ten, który zostanie ostatni, przeżyje na polu walki. A jak tam się strzymają, rzucają, zabijają, wiesz, to jakaś taka strzelanka, tak? W sensie... Taka realistyczna strzelanka właśnie w duchu gdzieś oparta właśnie na to, to, co było na przykład w Armie, czy w tych innych takich grach typu y, Daisy, czy h 1 Rozumiem. Czyli mhm. po prostu masz jakiś realistyczny teren, jakąś wyspę, czy coś takiego. Zrzucony jesteś na spadochronie e, z 99 innymi Operation Flashpoint. Tak. I wszyscy przeciwko wszystkim. I kto przetrwa, to nie jest Każdy na każdego, tak? tak? No i a, jest inna gra, która się nazywa Fortnite. I Fortnite to jest gra, którą przez wiele, wiele lat robił Epic. Odkąd Epic przestał robić Gearsy, no nie? To gdzieś tam, e, prawda... E, Fortnite? Tak. Czy Fortnite? Fortnite. I pisane jest chyba przez... N. I TE. E, jakbyś chciał sobie wyugl wyuglować. No. Uwielbiam te dźwięki, te puste dźgnięcia no. w tego Macbooka. No widzę, no. I Fortnite my to my jest są? gra, w której tam budujesz się, prawda, bronisz się, to tam jakieś elementy Minecrafta i tak dalej. Nie chcę się wypowiadać o, o głównej idei Fortnite, nie? Ale to jest gra trochę Ale... bardziej takim... Ponieważ nie grałeś, to się tak. wypowiesz. Tak. Ale w Fortnite właśnie wprowadzili tryb Battle Royale. I znowu, każdy I, na każdego Tak. Ja nie wiem, Damian. Drama. Ten tryb Battle Royale to jest jakiś twój nowy fetysz? Bo tak. Nie, nie, nie. Nigdy o tym nie mówiłeś. Nigdy o tym nie mówiłem, bo to nigdy nie był mój fetysz. Ale pomyślałem sobie, że zapytam się, bo do czego zmierzam? Bo jest pewna kwestia. Pewna kwestia związana właśnie. Bardzo jesteś tajemniczy, no tak. ale słucham. Chodzi o to, że jak wprowadzili tryb e, Battle Royale. Battle Royale. Battle Royale. albo Hunger Games. Tryb Hunger Games do, do forte. Okazało się, że twórcy Battle... Roi, battle ja, przepraszam. Battle, Pfft. Battleground. Pfft. <laughs> players unknown. Ja, ja, ja dzisiaj nic nie piłem, tylko piwo no. do obiadu. Słychać. Więc nie wiem dlaczego mi się język na Tak Po prostu wpływ chyba masz na mnie taki e, pozytywny oczywiście już. No i co? No i Są strasznie się rzucili na tych biednych ludzi z epika, na tę biedną, wielką, bogatą korporację, że zerżnęli od pomysł. Pomys. Ja sobie tak myślę, kurczę, no. Jak mogli zerżnąć pomysł, chcesz, że pomysł? No to w takim razie, wiesz, nie wiem, Call of Juarez zerżnął pomysł z Duke Nukem 3D. No otóż to. Ja wiem, że po prostu Albo na bazie popularności y, ba, y, tego trybu y, gry, czy właściwie jednego z niewielu trybów gry y, Battleground, no, zrobili ten tryb w Fortnite. tak? I trochę nawet y, reklamowali się w ten sposób. Ale jest coś takiego, że w grach w ogóle, od, od, nie można czegoś takiego. Nie można jakby mechaniki opatentować, że wszystko inne, że wszystkie inne elementy gry mogą być objęte prawem autorskim, ale sama mechanika nie. I dlatego właśnie mamy dziesiątki gier, które wyglądają różnie, ale na przykład wszystkie mają, nie wiem, Capture the Flag, tak? Czy King of the Hill. Czy nie Dead można Man. mieć. Co nie można mieć? Nie mogą mieć wszystkie tego samego. No mogą, mogą, jeśli ja, ja Właśnie nie, bo to zżynają po sobie. No, no zrzynają, ale, nie, ale e, prawo no autorskie właśnie, nie, nie chroni, chroni pomysłu na grę. Nie chroni tytułu, no ani, ani nazwy, metody czy metody, czy metody ty, ty gry. Czy to z jakiejś kartki? czy rozmawiałeś z jakimś prawnikiem przed tym podcastem? <gry> nie, tłumaczę. Ja może czytam po angielsku, bo ja po angielsku czytam. Copyrights does not protect the idea for a game. W każdym razie chodzi o to, że nie mogą sobie za, za, zaklepać trybu Battle Royale. Szczególnie, że tryb Battle Royale mogą, bo to jest... Nie, nie, nie, nie, nie nie mogą. No, a potem właśnie się okaże, że wygrałem w sądzie i wtedy będziesz odszczepiony. No właśnie, jeśli, jeśli w sądzie jest precedensowe prawo, a w Ameryce jest precedensowe prawo, no to wystarczy się odwołać do tego z lat 80 gdzie Atari też próbowało zablokować gry, które były podobne do tego, co, co, co zrobiła Atari i niestety nie udało się i sąd zarządził, że, że nie da się po prostu jakby mechaniki, idei, rozgrywki e, w żaden sposób e, jakby e, zabezpieczyć. Oczywiście jak masz wystarczającą dużą ilość pieniędzy i będziesz chciał się bawić w, w batalie wielkie, prawnicze i tak to, dalej, to mogę się założyć, że ta sprawa może trafić do sądu, bo to zawsze trzeba znaleźć jakby jakiś króczek, jakiś taki, wiesz, haczyk, żeby to wszystko, powiedzmy, zarzucić, tą węteczkę taką i, i iść do sądu z tym, nie? Ale w moim, w moim przypadku to jest absolutnie y, śmieszna, śmieszna sprawa, że w ogóle ta drama się wytworzyła. Ale chciałem ci właśnie zapytać w takim przypadku, czy ty byś bronił, bo i chyba wygląda z tego, że bronisz. No, ale Damian, myślałem, to jest nieciekawy temat. To tak, nie jest drama taka, którą chciałbyś ten Nie, poruszyć. myślę, że to jest jakiś temat, no co i co mam powiedzieć? No, tak, wiesz, wydaje mi się, że mają prawo to zabezpieczyć. Dziękuję. A czy uważa pan, że sytuacja powinna skończyć, czy ta sprawa powinna się skończyć w sądzie. Tak. Tak uważam, ponieważ tak myślę. Ale e, wtedy będzie pan po stronie tych milionerów e, z, z player oczywiście będzie na z tych milionerów po stronie pika. No tak. Dziękuję za wyczerpanie w takim razie temat dramy zamykamy, czyli to nie jest drama właściwie, to jest taka. Nie wiem, no to jest jakiś temat wynalazłeś temat, żeby tutaj Nie, bo chciałem właśnie niczy. porozmawiać o tym, o tym prawie autorskim jeśli chodzi o, o, o pomysł na rozgrywkę I, czyli rozumiem po prostu, że temat e, uznajesz za nieciekawy i możemy przejść do, do kolejnego w takim razie. No tak. Dobrze. No bo jeśli i tak nie mogą się procesować to po co o tym gadać. No właśnie nie, ale chodzi mi o to, że ten, tym żył internet. Ja wydaje mi się, że jak zwykle jesteś troszeczkę do tego. Z... Z... Hmm. jak zwykle jest spóźniona dwa, trzy dni ze wszystkim. Yy... Nie, tylko po prostu po co wiesz, z tym nie, bo Gamer's Gate ja też... też internet żył. No tak. I co z tego? Z no co to to? Oh. Juliuszu, po kłosie Gamer's Gate zbieramy do dzisiaj. No Mass pewno. Effect Andromeda. No, nie grałem na szczęście, więc nie wiem. Oh. Zresztą w ogóle, a szkoda grać. Dobrze, Juliuszu. Przejdźmy, zróbmy szybki e, kącik gier planszowych i figurkowych. I... No właśnie, ja chciałem się zapytać to i na koniec podcastu to zauważasz. No i co, zagrałeś w tego Mage Nighta, czy nie zagrałeś? Bo ja tylko chciałem powiedzieć na początek, mhm. że ja ja w Mage Nighta trochę pograłem w swoim życiu. W różnych kombinacjach graczy. I solo, i z różnymi graczami i tak dalej. Więc jakby wiesz, mam pewne moralne prawo do tego, żeby się wypowiadać na temat tej gry, więc wiem co mówię. Zagrałeś mhm. czy nie? E Przeczytałem, przeczytałem tę, tę pierwszą e, instrukcję. Masz polską wersję? Nie, tymi? nie, niestety, niestety. Polskie wersje są jak białe kruki. Nie istnieją. Albo istnieją. Tak, bo druk, nie, nie, bo druk rzeczywiście był chyba były. Nie wiem, ile tych druków było, bo niewiele druków, chyba dwa. I nie wiem, czy był do druk zrobiony. Chyba był zrobiony. Gdybym wiedział Juliuszu, że będę chciał zagrać w Mage Night'a, kiedy ty sprzedawałeś, to bym odkupił od ciebie. Ale ja, ja kupiłem Mage Night'a znowu przyznam się w takim razie, że W angielsku? Ktoś, nie, jakbym miałem dwie wersje Mage Knighta. Miałem Mage Knighta polskiego, mhm. którego sprzedałem, a później stwierdziłem, no jednak to było fajne, te żetony i tak dalej, te postacie, i te figurki. Kupię sobie drugi raz. Ale nie chcę kupić wersji. I wtedy mogłem kupić wersję polską, ale kupiłem wersję angielską z premedytacją. I taniej cię. Ponieważ. Wyszło? Nie, tam cena chyba była bardzo zbliżona, natomiast chodziło o to, że dodatki też sobie kupiłem wtedy, wszystkie, które wtedy były, jeden dodatek był z tym generałem takim, mhm. nie pamiętam jak on się tam nazywa i drugi dodatek z Kropatki. taką figurką dodatkową, z dodatkowym bohaterem. Aha. Teraz jest więcej tych dodatków, bo jeszcze wyszły. Po prostu stwierdziłem, że nie ma sensu iść w wersję polską, bo będę chciał rozbudowywać sobie tą grę i zagrać też w wersję, wiesz, yy... w te dodatki. Nie, ale zagrać w te dodatki, a wiesz, a w wersji polskiej, jak oni mają problem ze sprzedażą w ogóle nakładu, bo ta gra się dość długo schodziła, wiesz, ten pierwszy nakład wydawczy. Ale ile oni zrobili tego, 100 sztuk wydrukowanych? Wiesz co, ja nie wiem, jaki był nakład, ale tak czy siak ten nakład, ale to nie jest tak, bo ty dzisiaj mówisz z perspektywy, natomiast ten nakład. On się wyprzedawał bardzo długo. I jakby wydawca widział stąd, że to wiesz, no słaba inwestycja, no bo to się nie schodzi tak jak doble czy coś no tak, innego, nie? Tylko no, tłumaczenie poważnie, kosztuje, produkcja Czekali, posta, tak. Dokładnie, wszystko kosztuje, a czekali później, żeby odzyskać te kasę, to czekali, nie wiem, półtora roku czy dwa lata, nie? Mm. Czy rok. Nie wiem ile. Yy, no w każdym razie za dużo. Natomiast wiesz, natomiast z mojego punktu widzenia, ja tak jak zresztą ty, yy, mam wrażenie, jestem człowiekiem, dla którego bariera językowa nie istnieje, jeśli jest instrukcja po angielsku, w związku Światł z, z, z tym ja dokładnie, w związku z tym ja stwierdziłem, że idę w wersję angielską ale z dodatkami nigdy nie zagrałem zagrałem tylko w wersję tą podstawową, w sensie znaczy podstawową, w podstawkę tak, jakby w ten, w ten. Mhm. a później zagrałem jeszcze w Mage Knighta Star Treka bo nie wiem czy wiesz, jest taka gra która jest Mage Knightem to jest Mage Knight tylko w Star Treku, w świecie Star Treka to ja myślę, że wszyscy którzy to... słuchali poprzedni odcinek to wiedzą Aha. Bo wspominaliśmy o tym <laughs> No Ale właśnie. jak mówię, wszystkie Ten Star Trek... już anegdoty to złoto. Możemy Ten jeszcze Mage Starter... Ale dobra, to teraz dodam coś nowego, żeby nie było. Ten Mage Night Star Trekowy, jak on się nazywa, kurde? New Frontier? Star... Chyba tak. Albo New Frontiers, albo tak, chyba New Frontiers. Star Trek? Nie, nie albo Star Trek frontiers. Frontiers. Nie, frontiers. Chyba Frontiers po prostu. Ym... Fornit. Star Trek Fournit. Nie, Star Trek Frontiers jest. I też to miałem i też to sprzedałem. Yhm. I puenta? No właśnie, nie, bo no, akurat no. wziąłem łyka wody Natomiast y <śmiech> Widzisz, ja myślę, że to taka dramatyczna cisza Bo chciałeś powiedzieć coś bardzo ważkiego <śmiech> Czekaj, to jakieś fajne Dobra, no w każdym razie tak y Ale tu się otworzy, nie? Ten Frontiers, ten Frontiers to, jest, to jest taki, że Tam kilka zasad, które są W tym Mage Knightie pierwszym y Jest jakby wyrzuconych na przykład to jest trochę... Dzień i Noc. Na przykład Dzień i Noc zgadza się i też są zasady związane tam chyba z prowadzeniem tych oblężeń i tak dalej. Coś tam pozmieniali. W sensie, tak jak to Amerykanie nazywają, zostało streamlined, czyli zostało takie, że tak powiem, uproszczone, chociaż w dalszym ciągu to jest mózgotrze. To jest gra, w której albo że nie zagrałeś aplikacja jeszcze. na padzie, tak. Nie aplikacja ci nic nie pomoże. To jest gra, w której trzymasz karty, te karty mówią ci, co możesz zrobić, w tym sensie, że wiesz ile kart możesz wydać, ile punktów za to dostaniesz, gdzie pójdziesz patrzysz na heksy na planszy, gdzie możesz pójść widzisz kogo możesz ewentualnie utłuc no i zaczyna się żmudny no, proces kalkulacji. No wiem, I, ale ja, wiesz co ja to lubię dlatego, że takim mózgotrzepem jest właśnie, z, znowu powtarzam to, to z poprzedniego mhm. odcinka Crossfire Shadowrun że tam po prostu jest taki nie. mózgotrzep, że, że jak źle to podejmiesz decyzję to prawdopodobnie nie. dwie, trzy rundy później dostaniesz no, karę. Tak, ale to nie jest taki muzgotrzeb. To od razu ci mówię. Mage Night to jest naprawdę gra, po której kończysz zmęczony, zmęczony, no tak trochę fizycznie nawet. Jak po ciężkim wysiłku fizycznym. Tak. Dokładnie tak. W przypadku w tym wypadku intelektualnym, ale dokładnie tak. Oczywiście, ja nie mówię, to mi też to przez jakiś czas sprawiało pewną przyjemność, Aha. ale w ogólnym rozrachunku, jak sobie zacząłem to kalkulować, że żeby zagrać w tą grę, to ile ja muszę to narozkładać i później jeszcze siedzieć i się zastanawiać tysiąc razy nad, wiesz, nad, tymi, yy, nad tym, co mogę zrobić, to stwierdziłem, że nie. Zwłaszcza, że i ja w tej grze kompletnie nie czuję żadnego świata fantazy. Te grafiki są, ta oprawa grafika jest powiedzmy sobie szczerze bardzo specyficzna. To, to, to nie jest taka oprawa graficzna, wiesz jak. To Czesi robili tą grę, nie? Tak, ale to jest na licencji, znaczy na licencji to wydał, no, jak się nazywa ta firma? Whiskits, czyli ci, którzy Herokliksy między nimi mają. Także to jest, wiesz, to jest... To tak, że to nie mają to, to nie to, że Czesi to zrobili, to znaczy Władek autorem, który jest Wla, Władzio, który, tak, Wladach Chwatil, który, który, który jest Czechem, natomiast, natomiast zresztą on słynie właśnie z takich gier mózgożernych i takich mózgotrzepów, no. Może miał e... smutne dzieciństwo, albo... Nie, to znaczy wiesz, ja to, to jest fajne, bo to jest taka rozgrywka, wiesz, ja na przykład swego czasu uwielbiałem gry Uwe Rosenberga, takiego niemieckiego autora, akurat one są bardzo ekonomiczne, tam od Agrykoli przez jakieś tam ORED Labora i tak dalej, w których też jest mnóstwo przeliczania, nie? W Oraet Labora to jest gra bez losowości praktycznie, bo wiesz mniej więcej gdzie, kiedy wszystko się pojawi. Natomiast y, natomiast one są rzeczywiście, ta ilość kombinacji i przeliczania tego wszystkiego jest tak ogromna, że, że to powoduje, że rzeczywiście się się gra bardzo ciekawie. Natomiast y, chodzi mi o to, że dla mnie po prostu Mage Knight to nie jest, ja nie czuję w ogóle tego, tego świata, jakiejś eksploracji i tak dalej, bo, ty, bo jesteś przytłoczony po prostu tym, że musisz wydać dwie karty tak, jedną zagrasz bokiem, żeby, bo to jest inna karta, ale zmarnujesz ją na to, żeby dodać sobie plus jeden i dzięki temu dojdziesz do tego pola, potem zagram te dwie karty, tu odpalę tą zdolność i to spowoduje, że zabiję ten fantastyczny żetonik z ludzikiem, na ale którym czy, jest narysowany. Czy wszystkie wiesz, gry tak nie nie się na, na, na umowności? Wszystkie, zgadza się, ale nie ma tego flaw. To jeśli chodzi o flaf to już pozwolisz że, że utnę ten temat midnighta bo j, Dobry, ja, ja bardzo chętnie wrócę do tego tematu jak już właśnie zagram bo, no, bo ja jestem też bardzo, bardzo niepewny słucham twoich opinii, bo moim zdaniem sprzedasz tą grę bo nie ja nie sprzedaję gier ale generalnie Aha, ale bardzo, bardzo się pierwszy. liczę z twoim głosem i się trochę tego obawiam Niemniej gdzieś tam zawsze chciałem tego midnighta spróbować więc y, y, podjąłem to ryzyko i mam nadzieję że, że gdzieś znajdę jakąś taką taki element, który mi się spodoba w tej grze, że jest Ja ci powiem też tak, że poczekaj sekundę. No już jestem. Dobrze. No to co? To ja chciałem ci powiedzieć o innej grze, o której już wspominałem. I, i, Proszowej? I, i, tak, zwrócił mi na nią uwagę e, Ryszard, Rysław. To jest gra Siódmy Kontynent. I mhm. siódmy kontynent właśnie przeżywa drugi, tak, Kickstarter. To jest drugi Kickstarter, na którym y, właśnie robią do druk podstawki i też przygotowują kolejne dodatki, tak, kolejne wyprawy. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle siódmy kontynent. Seventh No To kontynent. chyba ty nie mówiłeś o tym tak. na podcaście o tych, że. Tak, i po prostu już zebrali ponad miliard dolarów. No to super. A chcieli tylko 40 tysięcy. Ale co to jest za gra? To jest znowu jakiś mózgotrzeb w stylu... Nie, nie to jest tego... gra przygodowa. To jest taka no, gra... ale Mage Knight to wszyscy też nie mówią, że to jest gra przygodowa. No, ale... Tak, to jest gra przygodowa. Je, je, jeździsz tymi rycerzami, wiesz, oni tam wchodzą, w ten, to jest w ogóle takie jest... super. A potem widzisz tylko cyferki, tak jak no, w Matrixie. No dobrze, to ja wypowiem ja się, znowu... tak po prostu. Przeciw... Tak jak patrzysz na Matrixa, to wiesz, Neo widział cyferki i przez te cyferki widział cały świat. A ty się... Ty widzisz Mage Knighta, że widzisz tylko te cyferki, no. Tak, a ja widzę tą kobietę w czerwonym sykience. Nie, nie, Siódmy kontynent to jest taka bardziej gra przygodowo-paragrafowa, tak? I zamiast prawda, książki z paragrafami, masz karty. A, czyli to kolejna gra, której się nie da położyć na stole, bo właśnie to jest. Właśnie o to chodzi tak. To trzeba... Nie, nie, nie. Tak, nie, ta, właśnie, ta, już, nie, nie już wierzę w to. Daj sobie wygoogluj. Pozwalam ci, znaczy nie, nie dostrzebasz moje Teraz pozwolenie. Nie, tak, teraz, teraz tego nie zrobię, bo teraz na podcaście nie będę się tobą dzielić swoimi spostrzeżeniami. Ale obiecuję, że jak mnie zaprosisz na kolejny podcast. To no się przygotuje z tego no, i przejrzę to na Ta mnie YouTube gra najwcześniej moi... gdzieś w kwietniu, w marcu trafi, no nie? bo oni tak, tak, tak będą wysłać, ale chodzi Jezu, o to, że w po kwietniu, prostu w marcu, budujesz swoją przygodę na zasadzie odkrywania kafelków i te kafelki to są hmm. kafelki Super. według układu właśnie wow. z te, te, tego paragrafowego, tak, że ukrywasz tak, jakąś według... wyspę, na tej wyspie się różne rzeczy dzieją. No, to pięknie wygląda, jest bardzo bogata, przygodowa gra, i, i e, mnie naprawdę Ryszard sprzedał te, ten tytuł. i Jak zobaczyłem po prostu, jak to jest przygotowane, jaka jak, jak, jak oprawa jest, taki A właśnie Ile kosztuje to? W tej wersji takiej podstawowej, e, tylko z podstawką, tak? to jest jakieś 1000 kart i tak dalej, tak, 80 dolarów, ale jak chcesz taką pełną wersję z wszystkimi tymi najnowszymi dodatkami, to jest, e, to, to jest 130 dolarów. 129 dokładnie, plus przesyłka. A przez to, że jak gra właśnie na jakichś że teraz osiągnęła jakieś niebotyczne, wiesz, tam progi yy, przełamała, to oni tak cały czas tylko wysyłają update'y, co nowego się pojawiło, co nowego, co nowego, co nowego i naprawdę Nie. jest bardzo dużo. Ale wiesz, to jest, to jest gra, Coś która... widziałem chyba rzeczywiście, te kafelki takie, ale wiesz co... Kwadraciki. No, wiesz co, mnie przekonuje o właśnie te, ten Ten cały... Te, cała przygoda, ta niesamowita klimat, jak jest książek Juliusza Werna, twojego okay. imiennika, więc yy, ja, ja bym naprawdę... Nie skreślał tej gry jeszcze, ale cieszę się, że, że masz takie sceptyczne podejście, bo to jest bardzo ważne. A jaki jest cel tej gry? Jak w nią grasz? A jaki jest cel życia? Jaki jest sens życia? Odpowiedz no mi, Juliuszu, czy znalazłeś odpowiedź na pytanie? Ale słuchaj, no ja rozumiem, że teraz będziesz w no no jest Co jest no celem gry? Bo, bo to jest kolejny problem Mage Knighta. Co, co jest celem w Mage Knightie? Zdobyć no to... jak najwięcej, jak grasz solo, zdobyć jak najwięcej punktów. No ale tam jest wow. chyba jakiś gol każdego scenariusza. Każdy scenariusz ma określony e, cel który trzeba, nie wiem, wykonać i tak dalej. W przypadku, yy, nie wiem, yy, siódmego kontynentu po prostu Jesteś na tym, w tym świecie, no musisz przede wszystkim przejść, no, ale na pewno jest jakaś, jakiś ostateczny cel. No. Ale wiesz, jaki jest cel? Czy no po być tak na żywo? Nie, nie chciałem sobie psuć zabawy, czytając zbyt wiele o tych, że chcę. No chcę nie, no, ale wejść, to, wiek, to nie jak... jest kwestia psucia zabawy, no ale to są rzeczy, które trzeba poznać przed zagraniem. Bo ja na przykład. No mam to takie jak będę miał tą grę i przy ja mam na przykład, Posłuchaj, bo ja na przykład mam takie doświadczenia, że ja wiem, że jak ja gram w grę solo, to jeśli ja mam, celem moim gry jest zdobyć więcej niż 50 punktów, tak na przykład było w grach Uwe rosenberga to są gry ekonomiczne, mm -hmm. to na dłuższą metę już mi się nie chciało w to grać. Bo ja sam nie chcę walczyć jakiś wynik punktowy. Tylko ja chcę... Musisz dlatego zabić mi przedwiecznego. Na przykład. Albo, tak jak miałeś w Robinsonie, rozpalić, zbudować ten, wiesz, bo to jest tematyczne, to jest fajne. Albo zbudować statek latający punktów. i odlecieć z pustyni. No nie wiem, czy teraz się ze, mną, ze mnie zgrywasz, czy, czy mówisz poważnie. A grałeś Forbidden pewna... Desert? Grałem, ale w Forbidden Desert mi się nie podoba, bo jest z kolei zbyt prosta. Ale nie grałem w Forbidden Desert, tylko to pierwsze, w Forbidden Island. No ale to tak, jest w zasadzie to samo, tam no, no. rozbudowane jest trochę bardziej. Mm. Ale, to jest, ale to jest fajna gra akurat. Tak. Tylko, że to jest gra taka znowu... Nie porównujmy tego w ogóle do, że tak powiem, do, do tych gier, o których rozmawiamy, bo to jest gra lajtowa, tak. towarzyska, na którą możesz włożyć na stół ze znajomymi i tak dalej. Natomiast ja mówię o wiesz, o takich, grze, jak y, masz... Y, no, właśnie Robinsona na nie? Gdzie masz ten, gdzie twoim celem jest na przykład w tym pierwszym scenariuszu. W, zbudować dron. Zbudować. Nie, tam chodzi o to, że masz zbudować ten, usypać ten nie trafę, tylko z, tą, nie palisadę, tylko musisz zbudować, no, ten. Y, szałas, No. Don. Nie szałas, no. Kurort. To, co, żeby rozpalić ogień, no. Ten stos taki. No tak, który musisz zrobić. potem podpalić. No. Takie wielkie ognisko, żeby to było dostrzeżone z zewnątrz. Nie? I to musisz zrobić w określonym czasie. Sotę. I to jest fajny cel, bo to jest cel taki, który dla... i tak jak ja widzę, to jakby... Oczywiście gra jest dalej mechaniczna. Dalej masz mhm. te... Widzisz te wszystkie cyferki, czy widzisz te wszystkie elementy, że tu musisz te dwa drewna wziąć, tu musisz zrobić to, tu musisz zrobić to, bo w trzeciej turze zrobisz to i tak dalej. Już sobie tak kombinujesz. Ale to jest jednak takie kombinowanie tematyczne. Bo wiesz, że żeby zrobić to, żeby Produkować więcej drewna, to potrzebujesz sobie, nie wiem, wydoby, zrobić jakąś tam lepszą siekierę, tak? A żeby zdobyć lepszą siekierę, to potrzebujesz jakieś zebrać kamyki, albo zrobić to czy tamto. Więc to wszystko jest takie tematyczne i to wszystko jest fajnie nakreślone. W MageNight'ie ja tego w ogóle nie widzę, bo w MageNight'ie jest tak, żeby pójść, to muszę. No ale dobra, to już nie będę wchodził, tak, nie będę jechał no nie, po tym MageNight'ie, bo mnie wszyscy no tak, zaraz skrytykujecie. Ale, ale, ale chodzi mi o to. Ale że... na pewno Board Game Geeks w yy, tą stronę. Zgadza się, natomiast ja sobie obejrzę oczywiście, bo ja teraz nie potępiam twojego Seventh Continent tylko mówię akurat przy okazji, mówię o tym co jest tym elementem dla mnie w takiej grze mm -hmm. na przykład solo to co mi się podoba, dla, dlaczego mi się na przykład podobał Władca Pierścieni, karciany no bo tam zawsze był jakiś cel w tym scenariuszu, że musisz coś zrobić od punktu A do punktu B dojść i w między, i jakby przejść te kolejne karty scenariusza, A każda była inna. to nie było tak, że w każdej karcie scenariusza musisz zdobyć tyle i tyle tych punktów podróży tak? czy tam jakiś, Nie. tylko jakby wszystko było uzależnione od scenariusza, poza tym każdy scenariusz znowu, modyfikował całą grę, modyfikował zasady, tak? Modyfikował zasady zwyciężania. Miał zupełnie inne reguły zwyciężania. Więc jakby, wiesz, to są te elementy, które dla mnie są ciekawe, takie, które powodują, że rzeczywiście tak. w ten sposób buduje się, w ten sposób wychodzi się z mechaniki, a wchodzi się i nie, i nie wchodzi się w ten flaw, tak zwany, czy, w, czy wchodzi się w, to, w tą taką fabułę, w jakieś takie poczucie rzeczywiście jakiejś historii, ale nie wchodzi się w to w taki sposób prymitywny, jak to miało miejsce w Magii i Mieczu. Bo w dalszym ciągu Robinson Crusoe Owszem, jest grą do pewnego stopnia losową, ale w dalszym ciągu jest bardzo angażującą, bardzo silną, bardzo mocną grą, taką właśnie kombinowanie, tak? taką grą, jakbyśmy powiedzieli tych, typu tak. tych, tych Eurogier, ale, ale jednocześnie bardzo tematyczną. I to jest świetne. Ta synergia między tymi dwoma elementami, to jest dla mnie złoty środek, do którego ja że nawet jak gram w gry, wiesz, jakby planszowe. No i tyle, no. Nie, no to rozumiem. No, ja ja nie mam nic tutaj do dodania. Bardzo chciałbym, żebyś właśnie zobaczył siódmy kontynent, bo, bo być może się wciągniesz jeszcze załapać. Nie, za bo ja w planszówki przestałem teraz uzasadniczo grać. to Znaczy poza tym, co tam teraz gram tylko i wyłącznie z tego Sigmara. No właśnie, bo to możemy przejść w takim razie bardzo płynnie do tego Age of Sigmar. Widziałem mhm. przepiękne zdjęcia. Rozumiem, że niektóre, niektóre z tych figurek są tak zwanym na, na wyjeździe. Ale tam jest wiele też twoich. I jak, tak. jak ci się gra w ogóle jak, jak bardzo ten Age of Sigmar przypomina Warhammera 40 tysięcy a jak mało no, więc nie nie ci odpowiedzieć na to, powiem ci tak, kompletnie nie umiem odpowiedzieć na to pytanie ponieważ ani nie grałem w Warhammera Battle ani nie grałem w Warhammera 40 tysięcy i przez całe życie uważam, że w ogóle to nie są gry dla mnie ale z jakiegoś powodu zacząłem malować te figurki, i jak już zacząłem malować i zobaczyłem, że już mam pomalowanych naście figurek, to pomyślałem, no to może pójdę z nimi i gdzieś, zagram z kimś. Mhm. No i tak zacząłem chodzić do klubów, i wiesz, no i w wolnej chwili gdzieś tam, nawet chyba z kimś rozmawiałem i kiedyś mówiłem, że. Jesteś a, jak, wiesz, jak Tom, Tom Cruise z kolorów pieniędzy, co? Tylko chodzisz po prostu, Super. zamiast grać w billard, snookera, czy tam są i tam grać w wiątkę, to grasz, prawda, w Age of Sigmar. Nie, no nie gram taki tak za tak często. Jesteś, no. nie słuchaj, na razie no To są figurki, a rzuca się koska. A później... <laughs> natomiast... No może zagrajmy o kasę. <laughs> natomiast natomiast słuchaj... Yy, wiesz Powiem tak, mimo tego, że to jest gra, która ma taki... Yy, Taką etykietkę, takiego entry level i takiego jakby wprowadzenia wiesz, w ten świat tego wargamingu, to powiem Ci, że gdybym nie grał w bardzo złożone gry wojenne, gdzie jest bardzo dużo zasad i gry planszowe wojenne, takie klasyczne z heksami i tak dalej, to też byłoby to dla mnie dużo cięższy, dużo byłby dla mnie wyższy próg wejścia, bo mimo pewnej prostoty zasad, to rzeczywiście tych niuansów w samej grze jest bardzo dużo i one się pojawiają przy każdej rozgrywce. Więc a kłócisz gra... się na przykład, dochodzi do rękoczynów w takim klubie? Nie, ponieważ Age of Sigmar jest grą, to też nie wiesz pewnie, bo też o tym chyba nie rozmawialiśmy, a ty chyba wydaje mi się nie, jakby nigdy nie grałeś, więc to tylko dlatego mówię, że nie wiesz, no bo nie to jest elegancko biedu, z mojej tam, strony. Bied. Nie no, no, po prostu nie interesujesz się tym tematem, tak. więc jakby wiesz, w zasadzie masz trzy sposoby grania w Age of Sigmar masz taki najbardziej podstawowy sposób grania, gdzie nie masz żadnych punktów gdzie nie masz nic tak zwany open play po prostu przychodzisz z figurkami twój przeciwnik przychodzi ze swoimi figurkami odpalacie warscrolle ustawiacie sobie figurki na planszy patrzycie kto ma więcej, kto ma mniej dociągacie sobie jakieś karty, bo tam też jest, w tym trybie dostępne są też karty, które jakby też determinują to, że jak twój rywal ma trochę więcej zliczacie tych ilość ran, ile ten twój przeciwnik ma figurek, jak masz dwa razy więcej tych figurek niż tam przeciwnik no to masz jakieś tam dodatkowe reguły, które trochę cię premiują w wygraniu danego scenariusza i tak dalej i tak dalej. Więc jakby masz ten taki najbardziej podstawowy tryb open play który jest tak stworzony i jakby tak od początku był stworzony Age of Sigmar, bo kiedyś Chyba tylko to było, to, miało być, to miała być taka gra, że po prostu przychodzisz i grasz. I się w ogóle niczym nie interesujesz. I wiesz, ja, ludzie, którzy grali w tego 40 tysięcy, czy tam w tego Fantasy battle, to się stanowią: no to bez tych punktów, to jakie, no ale o co chodzi, nie? No ale to mówili weterani nie? tego grania, dla którzy, którzy byli przyzwyczajeni do pewnych, wiesz, do pewnych jakichś tam mechanik, czy jakichś elementów, które są charakterystyczne. Natomiast tacy świeżaki, tacy jak ja, no to wiesz, no dla mnie to nie jest żaden problem. Mhm. tak, bo ja dopiero się tego jakby uczę, więc jakby dla mnie to jest coś zupełnie świeżego i, i coś takiego, co ja biorę z dobrodziejstwem inwentarza na samym początku. Drugi tryb, który masz rozgrywki, to jest tryb narrative play, czyli taki tryb, w którym jakby, wiesz, Zaki ten świat... scenariusz, tak, który trzeba odegrać? Znaczy, wiesz, tak, bo są te różne bitwy, czy te różne starcia, z które się dzieją w historii tego świata, wiesz, masz ten duży podręcznik, który ci opisuje, o co tam chodzi, no bo wiadomo, że tam, ten, oni pogrzebali ten cały stary świat i tak dalej, i teraz jest jakby wszystko zupełnie od nowa. Mhm. I jakby w tym trybie koncentrujesz się na graniu właśnie takich historii różnych, nie ale tu też jakby to jak malujesz figurki, jak, jak w ogóle w nie wchodzisz i tak dalej, to powoduje, że też one mają jakąś swoją osobowość. To jest jakieś, możesz możesz w ogóle sobie tutaj, to jest bardzo otwarte, to jest takie RPGowe, wiesz, jak ktoś ma takie, jak ja, takie, taki duży background erpegowy i w ogóle i gdzieś tam kiedyś się tym bawił, no to po prostu to otwiera naprawdę ogromne pole możliwości przede wszystkim fantazji do tworzenia sobie tych wszystkich elementów, nie? Jakby do jakby definiowania w ogóle całej swojej armii. No i ostatni ten tryb, masz match play, czyli taką grę właśnie na te punkty, gdzie masz po prostu od, pokazane, że Możesz grać na 2000 punktów, Twoje figurki, Twoje oddziały to są tyle i tyle punktów za wystawienie. Masz konkretne reguły, co musisz wystawić, bo masz jakieś tam battle lines, y, które musisz wystawić, czy jakieś takie oddziały podstawowe, które zawsze musisz wystawić, niezależnie od tego, kim grasz i tak dalej, nie? Więc znaczy, oddziały są oczywiście charakterystyczne dla każdej frakcji, ale, ale chodzi o to, że musisz je wystawić, nie? I teraz, no i wiesz, do tego dochodzi całe, całe, całe mnóstwo niuansów, nie? Bo jakby dowódca twój, mimo że to są te proste EuroScroll, to ten twój dowódca może mieć jakieś tam, ale i tak dalej, nie? Może mieć jakieś A, Ci, ale Giants, No nie wiem, jak to powiedzieć. No, no nie coś, wiem, ja że ma jakąś szaja i ciąg, pociąg do wódki. <laughs> Będą się śmiali ze mnie. Ale i light tam, wiesz. Eli. No nieważne, w każdym razie wiesz, wybierasz Pirate. jakąś zdolność swojej Pirate. frakcji, przybierasz, yy, tak, przy, przybierasz do której do której do której frakcji jest przypasowana yy, tak, czyli na przykład nie wiem, jak masz jakąś tam armię, mhm. no to ona należy do jakiejś Zwyczajowo masz jakby takie w tej grze, masz tak jakby cztery jakby takie Grand Alliance. Masz sojusze, Tak, polsku, jesteśmy Tak, Polakami. sojusze, takie, takie wielkie sojusze. Order, czyli jakby porządek, chaos, śmierć, dew i Destruction, nie? czyli jakby zniszczenie. Mhm. I jakby w ramach każdego z tych, jakby z każdych z tych sojuszy, masz różne jakby strony konfliktu, nie? Masz jakiś tam krasnoludów, jakieś tam, nie wiem, armię Liszy, jakąś armię jakąś tam jeszcze inną, i tak dalej, i tak dalej, nie? Masz jakichś tam wyznawców Korna, Slanesza, tamtego Cincha, i tak dalej, tych wszystkich bogów Nurgla, i tak dalej, tych wszystkich bogów chaosu, i tak dalej. I teraz. Jak budujesz sobie armię, to sobie wybierasz taką jedną frakcję ym, i teraz możesz na przykład ją odpowiednio podporządkować, tak? Czyli ona, czy ona może mieć jakieś tam dodatkowe zdolności. No nie chcę wchodzić w te niuanse, bo to tak, bo... jest nie do wyjaśnienia, to jest, tak naprawdę to, to nie ma większego sensu. Natomiast natomiast jakby zmierzam do tego, że jakby już widzisz, że jakby masz trzy sposoby grania w ogóle w tego całego Sigmara. Czyli ten, to, wiesz, ten jakby pierwszy podstawowy taki, z którym ta gra w ogóle wyszła i została jakby stworzona, no to jest właśnie bez żadnych punktów, bez niczego. Po prostu malujesz sobie parę figurek, przychodzisz. A, jeszcze do tego wszystkiego to chodzi tryb skirmish, czyli gdzie skala jest jeszcze mniejsza, gdzie nie wystawiasz jednostek składających się, bo tak bo jak wystawiasz jednostkę, no to masz napisane, że ta jednostka to musi się składać z pięciu figurek. Musi mieć dowódcę. No to, musi mieć to, to. Y, jedną figurkę, tak, ale to w sigmarze jest tak, że ty wskazujesz palcem. To nie mhm. musi być wcale ten, który A, jest fajnie pomalowany. Jest nie, nie A, musi. To możesz powiedzieć, że to ten koleś piszę. Dokładnie. Możesz powiedzieć, że ten koleś, ten najbar, naj, naj, najgorzej przez ciebie pomalowany to jest twój dowódca. A ten taki ze skrzydełkami taki ładny, latający, to co to jest za jednostka? E, no to są prosekutorzy pewnie, o tych pytasz. nie? Tych takich. Prokuratorzy. Tam, był na prosecutors. E, oni mogą być też w, na kilka sposobów, bo to wiesz, składałeś te figurki też kiedyś, to wiesz, że tam masz zazwyczaj różne opcje. Jeden nie? że masz skrzydła w dół, drugi w górę. Albo jeden ma miecz, drugi ma młot, trzeci tarcza, czwarty dwuręczna jakieś broni. Tak aha, tak. Aha, aha. Czyli i sobie robisz, tak. Czy możesz wybrać dowolny robić. Tak, do tego masz pięć głów, sześć, kapolusz, bez kapolusz, z brodą, bez sześć wody, rodzajów z stóp wąsem i tak dalej. <laughs> no to nie tak. Ja, że... ale bardzo piękny to jest, bardzo piękna figurka. Ale to wciągałeś się, to nie prawda, nie. w ten Age of Sigmar? No tak, i kupiłem sobie ten No Bo twoja armia jest handbook, właśnie, ty tak? grasz tym porządkiem, tak, tym orderem. Tak? Znaczy ja gram akurat Stormcastan na razie i zacząłem i idę w tę stronę. To jest I oni mają te armia... złote zbroje takie charakterystyczne. <laughs> to jest, to jest naprawdę po prostu twoje dobro nie? Powinien być 12 latek. Żółte. Nie, powiem ci szczerze, że po prostu te modele mi się najbardziej inaczej. Jak w ogóle kupiłem sobie. Ten... Nie. nie, nie, nie. Ja kupiłem sobie w ogóle ten dodat... taki zestaw startowy do, War... do Age of Sigmar, gdzie masz armię, tam powiedzmy na 800 punktów masz armię Stormcastów stronkastów, i na drugie 800 masz armię, czy tam trochę mniej, wyznawców Korna. Mhm. Czyli tego takiego najbardziej krwawego tak. Boga chaosu, nie? I wiesz, jak zacząłem, zacząłem właśnie się w to bardziej wciągać, no to. to i patrzeć w ogóle na te modele, no to powiem Ci szczerze, że mi się po prostu ci Stormcast najbardziej te modele podobają akurat. To jest to taki e... przypadek jak z, właśnie z 40 i, i Space Marinami. Znaczy jest... wiesz, na nich też mówią Sigmarines, nie? <laughs> Więc Nie bez powodu. Tak. Mm -hmm. Natomiast te modele są naprawdę fajne, tak, są naprawdę ładne i, i wiesz, im jakby mi się podobają i to spowodowało, że zacząłem akurat, a poza tym wiesz, ja mam zawsze jakieś opory, tak orków nie lubię, krasnoludów nie Bo ja lubię, nienawidzę. to są mali. Bo ja natomiast tych, myślę jeszcze może jak se w, na którymś etapie zacznę drugą armię budować, to też nie wiem, bo ja generalnie lubię humanoidy, nie lubię tych wszystkich armii, wiesz tam jakieś sylwanew, gdzie są te chodzące drzewa, jakieś elfy i tak dalej, dryady, albo jakieś właśnie Ale te bardzo demony, maluję. No Zzaję. zgadza się, modele są na pewno bardzo ładne, tylko chodzi o to, że jakby w ogóle modele do, do Age of Sigmar są piękne, natomiast generalnie chodzi o to, że akurat mi się podobają właśnie i to chyba tacy, wiesz, ciężka, z, ciężkie, zakute zbroje i tak dalej, no to jak widać to najbardziej moją osobowość oddaje. W związku z tym tak, dlatego zakute... sobie kupiłem kupiłem sobie podręcznik do tego, jak to się nazywa, do tego Age of Sigmar, do, właśnie do Stormcastów, czyli Battle Battletone, czyli ten, te podręczniki są całkowicie... Tak, ale to jest całkowicie opcjonalne, dlatego, że tak naprawdę wszystkie war scrolle, które potrzebujesz, i tak masz za darmo w aplikacji, więc nawet nie potrzebujesz tego. Jak grasz w tym Open Play to w ogóle to, to ten. Natomiast chodzi o to, że, że w tym battle tomie, czyli tak tym, co nazywasz tym kodeksem, to tam masz, słuchaj, jest mnóstwo flafu od samych jednostkach, wiesz, i tak dalej. I to mi się strasznie podoba, wiesz. Ja to lubię, wiesz. Siadasz wieczorem na fotelu, fajka w dłoni, w drugiej ręce nie, wiesz. kieliszek, czy tam szklanka z whisky, a w trzeciej ręce, trzymasz. <laughs> nie, niestety Chyba, że masz takie oparcie specjalne na książkę. No. Yy, I to sobie kupiłem. I kupiłem sobie ten General's Handbook, czyli ten, właśnie to, te wszystkie tryby gry tam są dokładnie opisane. A mógłbyś kiedyś do, do mikrofonu tą książkę, jak ona wygląda? Tak, już proszę. A, ładna układka. O, i kredowy papier. Ile jest? 300 stron? Yy, wiesz co? Nie. Tu jest, słuchaj, 160. A, wiesz, na oko mi wyglądało 300. No. No ale jak wiem... No wyobraźcie sobie 160 stron. Taka, taka bruszczulkowa. No. Wydane są pięknie, to jest inna sprawa. Ale jest cała armia, wszystkie możliwe jednostki. Nie musisz doklejać stron, erraty jakby wyszły nowe. Nie, ale jak wyjdą nowe, to, to jest już druga edycja tego podręcznika, więc wiesz, pierwsza Aha. edycja... No, zaciekawiłeś ten tak naprawdę. Ale jednak, jednak zostanę przy science fiction, wiesz, bo fantasy... No, oczywiście, hmm. no, mi się po prostu, ja patrzyłem, słuchaj, inaczej. Ja właśnie zawsze lubiłem fantazy, chyba. Science fiction. Od czasów tak... Władcy Pierścieni i Hobbita, nie? Tak pamiętam. Nie ja wiem, czy akurat od czasów Władcy Pierścieni i Hobbita, ale generalnie rzeczywiście, wiesz, jakby wolę, wolę fantazy. Mhm. Natomiast oczywiście też trzeba mieć świadomość, że ten, to science fiction, czyli ten Warhammer 3000 też jest takie specyficzne science fiction, nie? Bo ono jest takie mocno nacechowane tymi elementami fantazy. Tak mi się wydaje. Przynajmniej tak jak patrzę na to z boku, bo w żaden sposób nigdy w to nie wchodziłem ani wiesz, od żadnej strony. Mhm. To już e... zadam ci osobiste pytanie w takim razie. Jak myślisz, ile jeszcze miesięcy, lat, zanim sprzedasz te figurki? Bo ja bym chciał kupić od ciebie. <głosy> Żeby ładniej postawić, wiesz. Grać to nie będę miał czasu, ale... Nie no, wiesz. ja sobie właśnie na razie ładnie postawiłem i wiesz także, no nie wiem, słuchaj. Ale zakupie... masz jakąś taką ulubioną drużynę, którą zabierasz właśnie na wyjazdy, wiesz, wiesz, do tego klubu, to zabieram właśnie drużynę pierścienia i tego posekutora. Nie no, słuchaj, na, ja na razie mam za mało figurek. A ten smok to w ogóle jest, o co chodzi? To nawet w tym klubie, tak? E. Tak, to jest y, smok, to jest słuchaj, to jest akurat Lord Celestant on Star Drake, nie? To jest akurat taki, taka jedna figurka. I pokonałeś eee. tego mokaczy, czy nie. nie, nie, ale słuchaj, no to ja grałem w zasadzie pierwszy raz, to była moja pierwsza taka regularna partia. No. A, to tak. Jak, jak, jak zrecenzowali twoją pracę, jeśli chodzi o malowanie piórek, twoi przyjaciele z właśnie z klubu? Ale nawet dostałem pozytywne jakieś uwagi, także... Dostałeś taką niebieską odznakę, taką, taką szarfę? Nie, ja mówię, to, słuchaj, no już to no, Teraz już czuję, że się ze mnie nagrywasz, i nie, ja mówię, nie będę znowu o tym rozmawiał. ja mówię to z y, y, y, serca. A no. w twoim klubie? W tym twoim, co tam, co robicie w tym swoim klubie? To na rowerach jeździcie właśnie. po ulicy? Nie na, nie, na logboardach. Na logboardach. Może to do pracy ja jechałem, jakby widziałeś, Jak nie no. pomachałeś. Jak zwykle nigdy się nie przywitasz. Na ulicy zawsze odwracasz głowę, jak widzisz. Ja na ulicy, ulicy, ulicy, ulicy, ulicy, ulicy, ulicy, ulicy no. udaję, że cię nie znam. No. No. Dlaczego miałbym udawać, że cię znam? Nie, nie. Spoko, spoko. No to nic. To możemy zamknąć się. Czy jeszcze masz coś w, w temacie figurek w tym kociku? <grym> nie. Nie, nie, <grym> nie, nie, nie. Bo tak chcę z takim niedostępnym stawić nasze słabsze. Ale, no, ale pomaluję takie figurki teraz, że po prostu... Wiecie, ja, ja jestem właśnie ciekawy. O, widzę, że znowu szukasz swojego ulubionego koloru. Złoty róż. Ale chodzi mi o, o aerograf, aerograf. Czy będziesz prawda inwestował w jakieś takie dodatkowe urządzenia? Na razie nie. Na razie, na razie dobrze. I na tym zakończmy ten temat. Ostatnia rzecz, o którą chciałem cię zapytać, to jest twoja reakcja na wiadomość, że będzie Commodore 64 Mini. Czyli w myśl hmm. miniaturyzacji wszystkiego i wydawania Komodora C64 Mini, wiesz, ja rozumiem, jakbyś powiedział, że będzie Xbox On X Mini w wielkości pudełka od zapałek, to bym powiedział no stary, super, Komodora tak. C64 Mini, no rzeczywiście. Ale wiesz co? Ja, ja powiem Ci szczerze, ja tego całego... Mini szumu. F, Mini szumu retro gamingu, ja tego kompletnie nie ogarniam ja po prostu, to, dla mnie to jest w ogóle o czym ci ludzie rozmawiają, to znaczy o tym, że nie wiem, 40 lat temu grali ja nie wiem, czy to jest jakiś przejaw, jakiejś tęsknoty za straconym dzieciństwem, z jakimiś takimi wiesz, ciężkimi tak. przeżyciami z młodości, tak. tym, że na przykład, nie wiem w młodości mój kumpel miał spektrum, a ja niestety siedziałem i musiałem oglądać Reksia i tak dalej, i teraz nagle, wiesz, po latach a teraz się odegram, teraz będę w te wszystkie komando i tak dalej, wszystko, wszystko przejdę wszystko skończę, a to się skończy tak, że to wiesz, to odpalisz, zagrasz 5 minut Minut I wyrzucisz do kosza albo schowasz w karton na, na działce i tam będzie leżało. Mm -hmm. No to tak, tak jest, tak jest. bo to jest Ty... taka, Wiesz, bo to jest taka tęsknota, za, za tym. Ja też taką tęsknotę mam, tylko że akurat nie do tych gier retro gamingu, tylko właśnie czasem mam do takich. Do gier planszowych, euro, biznes, czasami kupisz. Tak, ale czasem Ten mi się to zdarza, do... koru śmierci. Nie, ale czasem mi się rzeczywiście zdarzało to do gier planszowych, że na przykład miałem takie wrażenie, kurczę, ale fajnie było mieć tego Majdż i w niego zagrać. No i dobra, podjęłem decyzję, że kupiłem, ale jak kupiemy już tego Majdż Manch... Nighta drugi raz, to zagrałem w niego raz. Ale Rozumiesz? I po tym razie, i, słuchaj, i po tym razie, i po tym się. razie, uświadomiłem sobie, dlaczego go sprzedałem. No więc go sprzedałem drugi raz. I teraz znowu zaklęśliłeś po mojej rozmowie tutaj z tobą? Nie, nie, nie. Teraz już jakby wiem doskonale, z czym to się jej i tego nie. <laughs> Zapisałeś sobie. Bierze. Tak. Masz taki punkt no nie, że jak będziesz chciał kupić mejznajty, to możesz do pamiętnika do 33 wrócić i wtedy sobie czytać. A, dlatego. Nie, nie mam tak. tak. Punkt pierwszy. Nie kupować MageNighta. Punkt, punkt drugi. Dlaczego? Jeśli zapragnę kupić kiedyś MageNighta, patrz, patch, punkt pierwszy. A później punkt trzeci, print, print A jeden później punkt dwa. trzeci, czemu przeszedłem do punktu trzeciego, skoro miałem patrzeć do punktu pierwszego? Patrz, punkt pierwszy. A potem będzie czwarty, piąty, szósty, a na siódmy będzie dobra, to kup. Ja to zapisałem wszystko tutaj, to będziemy wprowadzać w życie ten, ten program, ten kod, source code. Nie, ale ja powiem Ci tak, że jest jedyna taka zabawka, którą bym chciał mieć, której nigdy nie miałem. Nie wiem, czy to... Jaka... Wiem, to widziałem na Facebooku. Tak, Atari Jaguar Saturni, mini, dlatego, że Atari ma... Saturni, Jaguar... Powiem, Jagua. I Sega Saturn, to są dwie konsole, które, ja nie powiem Ci tak, że, wiesz, że zemulowałbym je i bym sobie wtedy... Ale po co stary. Ci to? No Tylko... rozumiesz, człowieku. Nie masz na co pieniędzy wydawać? no ale ty nie mówisz, że kup, kupiłem. ja wiem, że to jest dzisiaj, taki nie, argument ale... to jest taki argument od czapy, nie? bo ktoś mógłby mi napisać po co ci te figurki, nie to na to musisz je malować, co co możesz leć <grym> niepomalowanymi a możesz kupić niepomalowanymi możesz wdać znaczy, komuś, ja wiesz, po, do pomalowania kupić pomalowane? nie wieciałem nie, no, łapę cię za <grym> nie. Tak, nie. nie, nie, chodzi mi o to, że po prostu ja bym chciał bardzo Jaguara mieć bo no, ta konsola. Ale y... mówisz tego, F-Pace, czy o jakim mówisz Jaguarze? XJ220. Ale, to, no. ale jakbym nie mógł nie mógł mieć tego, to bym się zadowolił wersją właśnie taką elektryczną. Tak. To ta, wygląda jak sedes. Nie wiem, czy widziałeś w ogóle tą konsolę Jaguar. Nie, nie. Ona wygląda jak taki zamknięty, zamknięty sedes, no nie? jak deska klozetowa po prostu. Znaczy nie no, ja ją widziałem kiedyś tam, ale tylko rozumiem, że nie ma wersji mini, czy jest. Nie, no nie ma, no, ale jakby zrobili, no. wiesz, bo wychodzi Atari e, coś i nikt nie wie, co to jest za Atari, ale wątpię, żeby w ogóle wydali Atari jakiś mini classic, gdzie były gry z czasów, wiesz, tego Atari, który tak, wiesz, cała Ameryka pamięta, czyli tego 2600, który jest absolutnie konsolą dzisiejszego. Nie, ale... to jest dla mnie to, to jest jakiś fenomen, Są to jest, to jest po to, żeby ktoś po prostu na, na bazie jakiegoś, nie wiem, tak, takiego chwilowego zrobi, sentymentu tak. poszedł do sklepu i Mówisz, ale, ten sentyment, ale to jest w przypadku tak, tego złożenia orderu. jak złożesz pre -order, preorder, to zawsze możesz to zmienić, tak? No bo gdzieś tam po tych dwóch tygodniach od złożenia preordera pomyślisz, co ja zrobiłem? Patrz punkt Wydałem pierwszy. 1200 zł na Sega C64 ja. Mini <laughs> Zgłupiałem chyba. No to wiesz, anuluję no to zamówienie. Punkt tak? drugi, patrz punkt pierwszy. Ale... Więc Dlatego to powinno być tak, że przychodzisz do tego Saturna w Mediamarktu i tak nagle z nienacka jesteś zaskoczony, Ale, słuchaj, postawiony wiesz w obliczu danej sytuacji przychodzi do ciebie facet piękna hostessa na stoisku i mówi proszę bardzo C64 mini grałeś, grałeś pan w wieku dziecinnym w te wszystkie komando i tak dalej, no grałem, to nie kupisz sobie teraz C64 mini, no kupię no, 1200 zł sprzedane faceta, ubranego jak piękna hostessa, który tak właśnie do ciebie mówi. Słuchaj, w polskich Trzeba sklepach Saturn, Mediamarkt i Euro, coś tam, wszystko jest możliwe. Ale wiesz co? Wiesz dlaczego? Masz rację? I tutaj przyznam Ci tę rację. Przyznam, że wtedy to, byłoby rękami, rzeczywiście, to by było rzeczywiście świecie, kupowanie takimi, tak, wiesz, pod wpływem impulsu, pod wpływem tak, chwili, wiesz? Ale na całym świecie, powiem Ci tak już, jest, brakuje Switchy, czyli tej nowej konsoli Nintendo. Po prostu nigdzie nie kupisz. Poza Polską. Brakuje, gdzie po Wyprzydali prostu dali wszystkie kartonaki. Super Nintendo Mini. Tak, też, na całym świecie. Ludzie się pozabijali, wiesz, i tak dalej, stali w kolejce trzy dni, żeby złożyć priorytet W Polsce idziesz do Saturna, czy tam do Media Marks, switchów tyle, że się ludzie przewracają o nie, nie? Ktoś dzisiaj widziałem troszkę nie pamiętam, czy albo na grupie rozgrywki, albo gdzieś indziej zrzucił zdjęcie, z, właśnie z Media Markiem, gdzie jest. Oczywiście w zaporowej cenie 600 zł, ale ten to Super Nintendo Mini. Więc w Polsce no, ale jest, to ma jest ogóle prostu kraj możliwości. Super no jest, tak. No, ktoś powie, że no, co? Nie, no. no patrz, może w Polsce co drugą niedzielę nie będzie się pracować, ale przynajmniej no, ale jest stary, Super 600 Nintendo złotych Mini. 600 za na... Super Nintendo Mini, sklejasz 2 i masz Xboxa. No, sklejasz 3 i po prostu masz PlayStation 4. No, ale... Sklejasz 4 i masz Xbox One X. No, sklejasz pięć i to prawda masz <śmiech> HTC Vive i masz, pięć. <śmiech> I masz pięć sklejonych ale śmiesz się, bo chciałem jeszcze powiedzieć, że to jest jedyna platforma, w której legalnie możesz w pełną wersję gry grać To która nigdy wcześniej na Super Nintendo nie została wydania, to jest właśnie Star Fox 2 no ale on wygląda rozumiem tak jak wyglądał w latach 80. 90. w yy, drugiej połowie ale tak, faktycznie, no, nie jest jakoś tam zabójczo piękny, ale słuchaj Wydaje mi się, że ty nie czujesz tego klimatu retro. Ty nie jesteś nie. sentymentalny. Jestem sentymentalny, ale. Ale tobie wystarczy do mnie zdjęcie na przykład z konsolą. Albo zdjęcie na przykład z pierwszym Xboxem. Nie musisz mieć tego pierwszego Xboxa gdzieś tam. No ale coś... zobacz, płacisz 600 zł za sprzęt, na którym masz 21 gier. I to wszystko. Nie, 20 plus 1 granowa. No, no ale łącznie mówię. 20... No dobrze, ja powiedziałem, że masz 21 Wiem, gier. Nie, ale no chciałem się technicznie, żebyś trwać tak powiedziałem jak, jak no, na, na no i co? Jest. No i masz 21 gier, super. Ale ten sprzęt, jak go schakujesz, Ale możesz grać z to, przyjaciółmi. Jak go schakujesz, to możesz grać tutaj gry na z na Damian, dlaczego miałbyś ograniczyć się do gry w pojedynkę? Na Xboxie łączysz się przez tam Xbox Live i możesz grać z całym światem. A tutaj zaproś znajomych, podłącz do konsoli drugi Gamepad Nintendo Super NES Classic Controller i, wspól i wspólnie <coughs> rozegrajcie setki partii. Powspominajcie stare dobre czasy przy dobrym browarze przy takich grach z trybem multiplayer, jak Street Fighter 2 Turbo, Hyper Fighting, Super Mario Kart, Contra 2 The Alien Wars, no, Contra 3, no, czy Secret of Mana. Wiesz co? Yy, Poczekaj, prze... teraz ja wejdę na YouTube. Mnie. Ty chyba sobie Poczekaj, ja wejdę coś. teraz na YouTube'a i hmm. zobaczę zaraz, jak ten Secret of Mana za 600 zł wygląda. To jest, to jest pamiętasz takie stres, klasyczne gry RPG właśnie z tych starych konsol, co z góry widziałeś. Taka, yy, Taka prosta grafika. Coś jak te pierwsze Final Fantasy to, jest właśnie to jest, wychodzi 28 zł za grę. No to się opłaca. No masz takie jak... A wiesz, że na bazie nostalgii, na bazie nostalgii do Street Fightera Capcom zdecydował się wydać ponownie kartridże na Super Nintendo właśnie z tą grą. I wydali jakąś limitowaną edycję, część kartridży jest chyba złotych, a część jest czerwonych. Widzisz, jak ten Star Fox 2 wygląda? No, taka wektorowa grafika, takie stateczki Daj spokój, wiem. człowieku w ogóle to, to nawet nie jest przyjemność, żeby w to grać. O czym my rozmawiamy w ogóle? No, widać, jak się. To jest wiesz, jakiś temat zapychacz? Secret znaczy, of Mana. Nie Czekaj, masz, zaraz nie masz po Secret. prostu, jakby. Nie czujesz retro. Nie czujesz retro. Nie. Jesteś skażony takimi grami, jak Forza Most 7, gdzie rozpieściła się grafika do tego stopnia, że jak widzisz piksele, to. A ja pamiętam, Nie, to nie A ja pamiętam, pixelę, jak to jak broniłeś tej jakieś... niskiej rozdzielczości na Xboxie One. Jak się zapierałeś, że nikt nie będzie Jakie, Ale no, Słuchaj, no ale o jakiej niskiej rozdzielczości? No wiesz, no na Xboxie ładnie miałeś rozdzielczości VGA 320 na 240 pikseli. No to ja wiesz, Tak on, to bo to nawet było... nie ma takiej rozdzielczości, Bylu... tam no. 200x200 chyba. No dokładnie, Super Castlevania 4. O, to będzie super. No ale Super Castlevania 4 to jest jedna z najwybitniejszych no. gier no, no, czasów. Na Zwłaszcza, że wyszła na kartrid. Jedna z najlepszych gier w ogóle na Super Nintendo. Zresztą to jest bardzo dobry zestaw. Ja nie wiem, dlaczego ty próbujesz ludzi przekonać do tego, że nie warto kupować Nintendo Super NES Classic. Chociaż yy, rozebrano w ogóle tę, tę zabawkę i okazało się, że w, w środku siedzi praktycznie to samo, co w Nintendo Classic, tym pierwszym mini. Jakby bebeszki są takie same, jak w konsoli tej niższej generacji, więc tak naprawdę to jest taki e, fajny emulatorek. I Teraz czekam, aż Juliusz wygoogluje sobie nie, oglądam teraz są kastelwanie. No dobra, no kastelwanie jeszcze jest fytę, to mógłbym zagrać. Nie przeszkadzają Ci Pixela? Nie. O, widzisz. No. no ale to wiesz, no ale to ja grałem w taką Castelvanię tak, Symphony o. of the Night, to było najlepsze. Ty jesteś człowiekiem, ty jesteś tak zwany taki trader jesteś, taki kupiec. Zobaczysz, nie stracisz na tym Super Nintendo. Jak Ach, pójdziesz do kupiec. jesteś biednym kupcem. Kupisz to Super Nintendo, sprzedasz za tydzień z zyskiem po stokroć. <laughs> Wystawisz na yeah. eBay amerykański i stary i sfinansujesz dzieciom college. Naprawdę, opłacać. Kolej <laughs> dzieciom, na razie mam jedno dziecko, ale... No tak, ale w Polsce Niech jest kolecz darmowy, więc cokolwiek tam będziesz miał plus zero i jesteś na plusie. No masz rację. Nie, ale ta kastelowania fajna, no to bym zagrał. Nawet. No widzisz, to ile bym? To może po, tym pozytywnym po... akcentem, już drogi, co ty na to byśmy zakończyli, bo to jest... Tak, zakończmy. Bo, bo trochę rzuci i jadów, wylałeś na to Super Nintendo, znowu pojadą ludzie w komentarzach. <laughs> Że, że się znęcasz nad Nintendo. A Ale takim wiesz, byłeś wielbicielem. Ty byłeś o to pierwszym chodzi. człowiekiem w Polsce i właściwie prawdopodobnie jedynym, który się pozna na Wii. U. No. Te trzy konsole, które zeszły, to ty kupiłeś jedną z nich w Polsce. Z tej legalnej dystrybucji. No. Ale jednak. No nie, no nie chcesz do tego wracać. że Zdrapu jakieś stare rany z tym Wii U. Nie, no bo patrzę, patrzę. Na... Czekaj, Super Metroid jeszcze widzę jest. No, Super Metroid też jest ładny. Taka kolorowa grafika. Chociaż w tak, wersji tak. emulatory jest taka wersja zhakowana, że możesz tego super metroida, znaczy tą e, samus, tą laskę, rozebrać. Bo ona biega, biega w tym takim żółtym kombinezonie kosmicznym, A możesz właśnie mieć takiego haka, tak widziałem, y, którym po prostu ta dziewczyna w samym bikini biega. No ale to daj spokój, to nie wiem, o czym rozmawiamy z tarym. No już wiesz. O, o, taki... no, wiesz no, nie pamiętasz drugiego już, jak jak to było kiedyś, kiedy się grało w street pokera na przykład na Atari czy na Commodore i te piksele, które się układały na przykład w jakieś kobiece części ciała intymne, e, sprawiały, że wszystko inne... naprawdę Myślę, że powinniśmy już rzeczywiście zakończyć ten podcast. Bo... No tak, no ty zacząłeś oglądać sceny internetowe, ja mówię sam do siebie. <laughs> Mówisz takie To chyba, taki najlepszy moment. chyba najlepszy moment. Dziękuję ci już w takim razie. Ja również. Za tę pasjonującą rozmowę. A czy to już był ten czterechsetny odcinek jeszcze taki nie. najlepszy na świecie? Jeszcze nie, jeszcze nie. Zbliża się. Właśnie. Dlatego drodzy <grym> nasi słuchacze, podsyłajcie <grym> jak najwięcej fragmentów. <grym> żeby mi nie powiedział, zapomniał. Tak zapomniał. Tak, tak. Jeszcze tak. pięć odcinków, nie czekaj, cztery. Cztery. Bo to jest trzy właśnie oprócz tego. Ja nie mogę. Nie no, jak trzy. No to jest dziewięćdziesiąty szósty, I rozumiem, że na ten czterechsetny mnie chcesz zaprosić? Oczywiście. Czy, czy raczej niekoniecznie? Znaczy, tak czy siak będziesz. Bo, Aha, bo ty bo rozumiesz, będę... że zagrasz ze mną, że tak powiem, nagrasz A. ten podcast poza jakby kolejnością. Nie, nie, yy, Mógłbym to zrobić, ale to, te, ale to będzie e, mismarz fragmentów z poprzednich odcinków. Takich najzabawniejszych, najbardziej intu intelektualnie. No, ale na to Ty to, to, to nie zaprosisz nikogo, czy nikogo nie zaprosisz na 400? Jeszcze nie, on tego Nie mam ostatecznej koncepcji. Znaczy, na pewno będzie jakaś pomp pompa jubileuszowa co na pewno Aha. trzeba zrobić. I ewentualnie ten kolaż się przesunie wtedy na 401 odcinek. Ale chcę po prostu podsumować tę fa fantastyczną dekadę nagrywania właśnie w taki, taki sposób. Ale też chciałbym właśnie z wszystkimi osobami, które jakby przyłożyły się do tego sukcesu. Przyłożyły palec, rękę, ramię, stopę, wszystko do, do tego. No, no bo to, rozumiem. No wiesz, już jakby nie było Game hota, i twojej pasji i, i tego zarażenia mnie chęcią do tworzenia podcastów, prawda, w internecie, tworzenia w internetach, to wiesz, to nie, nie wiadomo, jakby, te, wiesz, ten rok circa 2017 wyglądał. No nie wiadomo. Ale nie będziemy ale się idzie. to wzruszać, nie? Nie będziemy się wypłakiwać ramienia, tak, dalej. Tak. Podobno nie jesteśmy, znaczy ty nie jesteś nostalgiczny. Nie lubisz retro i tak dalej, więc po co wracać do tych lat? Teraz. To jeszcze raz ci dziękuję, drogi Juszu. Dziękuję do ci Do następnego w takim razie. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Szczególnie chciałem podziękować Łukaszowi i Pawłowi. Za, za wsparcie. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić w na naszej stronie www.fantasmagieria.net żeby dołączać do grupy na Facebooku Fantasmagieria, gdzie możecie na przykład z Juliuszem polemizować. Jeszcze chyba już, już pierwszy komentarz twój pod jakimś tam postem się chyba pojawił, więc już nie jesteś taki. No ale ty że tak mówi... mówisz, jak ja bym był jakąś taką ofiarą losu, która po prostu nie, nie, nie wie, co to jest internet, nie umie nie. komentować. I Juliusz czeka bardzo na komentarze, na pewno coś napisze. Nie, właśnie chciałem powiedzieć, że. Cieszę się, że jesteś na grupie, że dołączyłeś, ale że chciałbym właśnie, żebyś częściej się udzielał, a czy to Ale ja się nie mam miał... za bardzo czasu, ale co mam się udzielać? Ma zdjęcia swoich figurek wklejać? O, na przykład. Drodzy słuchacze, jeśli chcecie, żeby Juliusz umieszczał zdjęcia swoich prac, dajcie temu wyraz w komentarzach. Juliusz jest człowiekiem, na którym można polegać jak na zawiszy, na pewno nie zawiedzie was i serią <laughs> właśnie takich pięknych zdjęć wysokiej jakości. Nie no, tak Będę musiał jakoś ładnie to sfotografować, bo ostatnio miałem problemy z tym. No, możesz film nakręcić, też masz talent do tego. Bardzo ładny. No i co? No dobra, no zobaczymy. I Fantazmagieria, podcast Fantasmagieria na Facebooku, fanpage, pamiętajcie, polubcie. No i co? Do, do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Do widzenia. Do usłyszenia. Dobra, mogę już włączyć? Tak, tak, tak.